toczyć jakieś takie boje i yy, stajemy się dla siebie jakby wrogami może przez małe W, ale jednak wrogami, tak? Bo, bo ja mam inne zdanie niż Ty, no to Ty jesteś moim wrogiem, tak no, tego nie nazywamy, ale tak to się gdzieś tam w emocjach objawia czy w jakiejś takiej niechęci, czy nie wiem czym jeszcze, w jakimś unikaniu tej osoby yy, także Teologia, prawdy biblijne są bardzo ważne i dochodzenie do jedności też jest ważne, ale widzę, jak też bardzo ważne jest, żeby pilnować się i pamiętać, że mamy się nawzajem miłować i, i szanować no, i nie tych takich bojów właśnie, w których emocje biorą górę i, i nie mamy w sobie, zapominamy, że powinniśmy mieć Taką bardziej szukanie tego, co, co jest Boże, a to czasami przychodzi właśnie w taki sposób, no, czy łagodny, czy, czy potrzeba też czasu na to, w takiej pyskówce, tak powiem na yy, raczej się za bardzo nie, nie, nie osiągnie niczego dobrego. Tak mówię ogólnie... Masz coś na myśli? Czy mam coś na myśli? Nie, wiesz co? Ja mogę nawet mieć na myśli, ale yy, nie, nie chodzi teraz o tutaj wnoszenie yy, się, że ktoś tam coś tam. Ja myślę, że yy, nawet w naszej społeczności może takie coś mieć miejsce. Yy, yy, a to dlatego, że, że prowadzimy z, na przykład między braćmi takie dyskusje bardzo poważne. I, I ja nie mówię, że tutaj się już coś złego dzieje, ale widzę, że, yy, no, bo my staramy się yy, pamiętać o tym, ale myślę, że, no bo Kościół się nie kończy też na naszej, na naszej społeczności, tak? I, I to jest taka ogólna yy, prawda, która dotyczy szerzej Kościoła i, może na przykład łatwiej jest nam nie zgodzić się z kimś i dać temu jakiś taki wyraz, niekoniecznie poprawny, gdy ktoś jest z innej społeczności, a bardziej się pilnujemy, gdy, gdy jest z naszej, tak? Ale myślę, że, że to, to, ta, ta myśl powinna nam cały czas towarzyszyć, że. No mamy po prostu nie przekraczać pewnych granic tak, i, i być tym światłem, znaczy świecić tym światłem, które dla wszystkich, czy dla braci, czy dla mnie braci, będzie takie zawsze dobre i Boże. W jakiejś kwestii jest. konkretnej nie, nie, nie powróż nam. No, to jest takie e, Jaką myślę? Czy jest tutaj w ogóle coś teraz do powiedzenia? Bardziej chyba Adam o tym mówi w kontekście naszych trudnych rozmów braterskich, które prowadzimy w jakichś kwestiach, w których mamy odmienne zdanie i póki co myślę, że one są w bardzo dobrym tonie. Tam nie ma jakiegoś napięcia, ale dobrze, żeby sobie znaczy o tym przypomnieć. napięcie właśnie się pojawia. Znaczy napięcie może tak, ale nie ma jakichś niewłaściwych wypowiedzi czy ataków na kogoś, no, czy tak, zachowań. Tak, tak. Więc jakby przypominamy o tym i jakby podkreślamy to, żeby tego uniknąć, żeby właśnie sobie ciągle to uświadamiać, że są tematy, co do których możemy mieć silne, odmienne przekonania i nadal możemy prowadzić te dyskusje w właściwym duchu. I tak samo tutaj, kiedy się wypowiadamy, no to oczekujemy, że wysłuchamy się że właśnie nie będzie tak, że ktoś coś mówi a tam inni zaczynają w drugiej części sobie już dyskutować i ta osoba jest skonfudowana, nie wie czy, czy coś źle powiedziała czy... więc jakby tutaj chodzi o pewne takie zasady naszego wzajemnego dzielenia się i, i rozmawiania, które pomagają nam otwierać się przed sobą szczerze mówić jak to widzimy czy tamto a kiedy się nie zgadzamy, to umieć też przyjąć to, że ktoś ma inne zdanie i nam o tym powie. I to niekoniecznie oznacza, że nas odrzuca, potępia, atakuje. Po prostu dochodzimy do wielu rzeczy w tym procesie właśnie dzielenia się. Nie mamy, tak jak w niektórych organizacjach, nieomylnego papierstwa czy niewolnika, który nam mówi, co mamy robić, jak mamy wierzyć. Tylko jesteśmy w gronie ludzi, którzy ufamy, jesteśmy napełnieni Bożym, Świętym Duchem, który nas uczy, prowadzi. Mamy Jego Słowo i mamy siebie, żeby się wzajemnie korygować, pouczać i wspierać. I żebyśmy to robili w duchu wdzięczności, że mamy taką możliwość, jednocześnie będąc wrażliwymi na siebie. Czasami jesteśmy o czymś tak mocno przekonani, że jak ktoś się z nami nie zgadza, to Zaczyna nam gdzieś ciśnienie rosnąć i emocje się pojawiają, które nie sprzyjają e, klimatowi e, rozmowy. I tutaj musimy wszyscy siebie pilnować, żeby nie ulec tym właśnie czasami emocjom, które gdzieś tam zaczynają się w nas gotować. Jeszcze jest kilka takie pytanie, bo na grupie siostra myśmy rozmawiali, mamy grupę Łukasi, tak? I cały czas ten temat często wraca, może właśnie od Ciebie, Paweł, prośba, wyjaśnienie. Eee, siostry, mamy problem z tym nauczaniem niektórych na temat nieutratalności zbawienia, ten taki temat, ku po siostry podnoszę, bardzo chciałem, żebym, żebyś tyś na ten temat powiedział, co sądzisz, bo to jest prośba moich sióstr z grupy, także... Ja powiem króciutko tak, że w moim zrozumieniu, Ujęcie tego tematu w kategoriach utracalności czy nieutracalności zbawienia z gruntu prowadzi do sporów, kłótni i błędów. Biblia nigdzie nie mówi o tym w ten sposób. Więc jeżeli chcemy uniknąć sporów i kłótni w jakimkolwiek temacie, to trzymajmy się biblijnego języka. Jeśli będziemy trzymali się biblijnego języka, to będziemy mieli biblijne fragmenty, które nam pomogą dane tematy omawiać. Natomiast jeśli zaczynamy wchodzić właśnie w tego typu teologiczne głębie, które ludzie ponazywali w jakiś sposób i mają swoje wersety, którymi gdzieś tam podpiają te koncepcje, ale to, to są ich interpretacje tych wersetów. Więc moim zdaniem dużo lepiej rozmawiać o tym, co Pismo Święte mówi na dany temat. Czyli jeżeli chcemy rozmawiać o zbawieniu, no to weźmy wszystkie fragmenty, weźmy korkondancje, czy wyszukajmy w przeglądarce, czy gdziekolwiek, jakie mamy narzędzia, fragmenty, które mówią o zbawieniu i zobaczmy, co Biblia mówi o zbawieniu i rozważmy wspólnie te wiersze, które mówią o zbawieniu. I wtedy Raczej się zgodzimy, raczej nie będzie wielkich dylematów. Dylematy są właśnie w sytuacjach, kiedy ludzie posługują się biblijnymi terminami jak zbawienie, ale dobudowują do nich swoje teologiczne wyobrażenia, które, tak jak mówię, gdzieś tam wynikają z jakichś fragmentów. Natomiast problem jest z tym, że ludzie biorą jakieś fragmenty, które im leżą a później bronią tej teorii, którą zbudowali na tych fragmentach, w obliczu innych fragmentów, które jednak troszkę przeczą temu, co oni mówią. W innym świetle to pokazują. Ale Realizacja często... tego nie rozumą. Znaczy, myślę, że rozumieją, tylko tak. jakby to jest... To jest jakby, no, jest tak. wiele rzeczy w Piśmie Świętym, które, można powiedzieć, przekraczają nasze zrozumienie. Tak. Biblia nam je pokazuje z różnych perspektyw. I to, czego od nas oczekuje, to to, żebyśmy wierzyli w to, co Bóg nam objawił i to, na ile to rozumiemy, to jest proces wzrostu. To nie jest coś, że ogarniamy jakikolwiek temat w 100%. Prawda jest taka, że nie ogarniamy żadnego tematu w 100%. Niektórzy twierdzą, że ogarniają, ale Pismo mówi, że tak nie jest, że nasze poznanie jest cząstkowe, nasza wiedza jest cząstkowa, nasze zrozumienie ciągle ulega zmianie i czasami bardzo podstawowe nawet rzeczy. Okazuje się, że jak się zetkniemy z kimś, kto trochę lepiej poznał, to nagle dostrzegamy braki w naszym poznaniu i widzimy, że jeszcze tutaj nie poznaliśmy, jak należało poznać. Więc myślę, że jeżeli mówię, w tych tematach chcecie dyskutować, rozmawiać, to zajmijcie się konkretnymi fragmentami słowa, które w tym temacie mówią. Nie zajmujcie się koncepcjami, bo wtedy ten ma taką koncepcję, ten ma taką, ten jakiś werset pamięta, ten coś cytuje, ale tak do końca nie pamięta, jak ten werset brzmi, ale wie, że tam tak jest napisane. To, to, to jest szkoda czasu. Zajmujmy się, tak jak my tu robimy w gronie braci, jak się spotykamy w soboty na przykład na takie trudne teologiczne dyskusje, to bierzemy fragmenty słowa i na tych fragmentach staramy się je zrozumieć, staramy się odkryć ich przesłanie i na nich wtedy budować nasze zrozumienie, ale na konkretnych fragmentach, które też opisują jakąś część prawdy. Żaden fragment biblijny nie opisuje całej prawdy. One opisują aspekt prawdy. Żeby poznać całą prawdę, musimy wziąć wszystkie wiersze. A to wymaga czasu, to wymaga no, zmagania z tym. I, i to, tego się uczymy, to robimy. Tak jak tutaj: Studujemy Dzieje Apostolskie wiersz po wierszu, fragment po fragmencie i widzimy, że pewne rzeczy są w miarę oczywiste, w miarę proste, w miarę zrozumiałe, ale są inne, co do których. I mamy takiej pewności i patrzymy w inne miejsca, staramy się to jakoś tam uzupełnić, coś tam lepiej zrozumieć, ale są i tak sytuacje, w których nie jesteśmy do końca pewni. I to jakby nie ujmuje niczego naszej wierze, naszemu zaufaniu Bogu, naszemu życiu z Bogiem. Więc to też jest coś, co musimy rozumieć. W tej kwestii są odmienne zdania. I jeżeli, mówię, chcecie poznawać te rzeczy, to na konkretnych fragmentach słowa. Nie zajmujcie się koncepcjami, bo w, w, wtedy się pogubicie i raczej niczego nie skorzystacie. Natomiast badając słowo w tych, w tych tematach znajdziecie. Więc ja wychodzę z założenia, nie ma takich koncepcji, jak utrata zbawienia, czy nieutracalność zbawienia. Po prostu czegoś takiego nie ma w Biblii. Od tego trzeba ja zacząć. Utracalności zbawienia czy nieutracalności zbawienia? Ja nie widzę nigdzie takiego sformułowania, nie widzę takiej nauki. Natomiast Pismo mówi o zbawieniu, które otrzymujemy jako dar łaski. Mówi o trwaniu w tym zbawieniu, o pielęgnowaniu tego zbawienia. Mówi o ludziach, którzy schodzą z drogi wiary. Mówi o ludziach, którzy odpadają od Chrystusa. I to są fragmenty, które musimy rozważyć. Ale co to znaczy? Zejść z drogi wiary. Czy to znaczy, że ten, który był na drodze wiary, miał zbawienie? To nie jest takie oczywiste. To nie jest takie proste. Musimy wziąć dany fragment. My zakładamy, że jak ktoś wyznał Jezusa Panem, dał się ochrzcić, to jest zbawiony. Zakładamy, bo tak w wielu przypadkach jest. Ale wiemy, że nie we wszystkich. W wielu przypadkach tak nie jest. I tutaj życie to weryfikuje. I jedni powiedzą, tak jak właśnie ci, którzy są po jednej stronie, on nigdy nie był zbawiony i się okazało, że nie jest zbawiony, a drudzy powiedzą, on był zbawiony i stracił zbawienie. I teraz, czy będziemy się o to spierać? Czy, czy to będzie przedmiotem naszego budowania dwóch obozów? Moim zdaniem to jest bez sensu. Trzymajmy się tego, co mówi Pismo. A Pismo mówi, że zbawienie jest w Jezusie jest w relacji z Jezusem. Kto ma Syna, ma życie wieczne. Jest zbawiony, bo Jezus jest zbawicielem. Teraz, czy można znaleźć się w Jezusie i wypaść z Jezusa? To już są dyskusyjne kwestie. Tak, pokażcie mi fragment, który mówi, że ktoś był w Jezusie, należał do Jezusa i odpadł od Jezusa. Pismo mówi o odpadnięciu od wiary. Mówi o odpadnięciu od Jezusa. Więc można zbliżyć się do Niego, tak jak Judasz się do Niego zbliżył, bardzo blisko był niego, słyszał go, chodził za nim, ale odszedł od niego. Są inni, mamy inne przypadki ludzi, których Paweł wymienia, zmienia, że umiłował świat, tam Demas, tak? Wcześniej mówi o Demasie jako swoim współpracowniku. Czy on był zbawiony, czy on nie był zbawiony? Ja nie mam pojęcia. Na pewno jeżeli odpadł do świata i umarł w świecie, no to nie był zbawiony tak? w ostatecznym rozrachunku. A tak naprawdę nas interesuje ostateczny rozrachunek. Nie interesuje nas tak bardzo to, co było wczoraj, to, co było 10 lat temu. Interesuje nas to, co jest dzisiaj. Czy dzisiaj jestem w Jezusie? Jeśli dzisiaj jestem w Jezusie, to jestem zbawiony. Jeśli wytrwam w Jezusie do końca, będę zbawiony. Ale jeśli odpadnę od Jezusa, jeśli odrzucę Go, to nie będę zbawiony. I teraz pytanie, czy byłem zbawiony, czy nie byłem zbawiony, co, to co to zmienia? Ważne jest, żebym wytrwał w nim do końca, tak? żebym zachował wiarę, tak jak Paweł, dobry bój bojował, zachował wiarę i żebym był w gronie tych, których czeka wienie z żywota A teraz ja się nie będę wspierał z kimś, czy on był zbawiony, czy on nie był, bo on dzisiaj nie jest. Co to zmienia? Ważne jest to, czy on jest albo czy będzie. To mnie interesuje. Jeśli nie jest, to trzeba go wzywać do pokuty, trzeba go a nie teraz tutaj decydować, czy on był zbawiony, czy on nie był zbawiony. Tego właśnie nie jesteśmy w stanie odkryć. Ja nie widzę, żeby Biblia tak to przedstawiała. Biblia mówi o zbawieniu, które jest w Jezusie i o naszej konieczności trwania w Jezusie. I o Jego łasce, która nas trzyma w Jezusie. No tak, i jeszcze Biblia mówi o tych trzech aspektach zbawienia, czyli mówi o tym, że zbawienie się dokonało doskonale w Jezusie, więc w tym sensie to jest absolutnie wszystko doskonałe. Mówi o naszym doświadczeniu zbawienia na jakimś etapie naszego życia i wzrastaniu właśnie rozwoju w, tym, w tej wierze, w, tej, w tym wzroście w Chrystusie, który jest owocem tego pierwotnego zbawienia i mówi jeszcze o przyszłym zbawieniu, tak? które dokona się, gdy przekroczymy próg wieczności. Więc też jeżeli weźmiemy te fragmenty z Biblii bez głębszego zastanowienia, bez głębszej refleksji, to możemy się o nie potknąć. Możemy je źle zinterpretować. Dlatego, że niektóre z nich mówią o doskonałym zbawieniu w Chrystusie, które jest doskonałe. Mówi o tym aspekcie procesu w nas. I ten proces jest bardzo burzliwy. Jest bardzo... No, dynamiczny. I w końcu mówi o tym ostatecznym aspekcie zbawienia, który znowu jest pewny i stabilny. Ci, którzy tam się znajdą, ci są zbawieni już w no, niezachwiany nie sposób. Natomiast my jesteśmy w tym okresie przejściowym, w którym wiele rzeczy się rozgrywa dynamicznie i w którym wiele rzeczy się zmienia. Jednego dnia jest tak, nawet nam samym czasami się... Ja przyznam się, że miałem takie dni, że nieraz kwestionowałem swoje własne zbawienie. Tak gdzieś coś... Gdzieś się pogubiłem, gdzieś w coś wdepnąłem, gdzieś znalazłem się w miejscu, w którym poddawałem wątpliwość swoją wiarę, swoje zbawienie, swoje doświadczenie. Więc przychodzą takie niestety doświadczenia czasami na człowieka tutaj, teraz, na ziemi. Ale... W łasce Bożej Bóg podnosi, Bóg ucisza ten, ten niepokój serca, Bóg przebacza, Bóg odnawia i, i trwamy w nim. A to, że są różne momenty, są różne doświadczenia, no są. I stąd, jeżeli samych siebie czasami nie jesteśmy w stanie rozszyfrować, coś dopiero będziemy innych rozszyfrowywać i decydować, czy oni są, czy oni nie są. To być krótko, sorry, że tak długo. Bo ja się tak, tak słucham i tak sobie analizuję to wszystko i to, co mówiłeś, Paweł, to trochę mi się wpisuje w taką, ja bym powiedział, ogólną sytuację dzisiejszego chrześcijaństwa. Mm. Czyli to tak, wiesz, znaczy wiesz, ja nie wiem, czy w ogóle dalej ciągnąć ten temat, ale, ale uważam, możemy nie ciągnąć, możesz powiedzieć, powiedz Ale wam, uważam, to że też. to jest akurat z tych tematów bardzo ważnych. To tak to, to, to tak, lepiej, lepiej jednak troszeczkę nad tym się mocniej zastanowić, bo można się troszeczkę, że tak powiem, oszukać w życiu. Właśnie dzisiaj trend jest taki, że ja, tak, ja takie odnoszę wrażenie, może tak nie jest, ale ja takie odnoszę wrażenie, że robi się takie troszeczkę to wszystko wyjałowione jakby. Że jest strona jedna, która twierdzi tak, jest strona druga, która twierdzi trochę inaczej. Powiedzmy tam, no trochę podobnie, coś na rzecz, ale jednak inaczej. I potem efekt końcowy jest taki, że, że no to niech, no, no do końca nie wiemy, no to yy, yy, no to niech każdy zostanie przy swoim zdaniu, na przykład, nie? I ma to sens wtedy, kiedy to nie są tematy istotne dla zbawienia. Natomiast kwestia właśnie utracalności czy nieutracalności zbawienia to jest bardziej dla mnie takiego kalibru jak, co tych dwóch tam głosiło, że, że już się dokonało zmartwychwstanie, przez co podważali wiarę wielu innych. To był jak to się mówi, taki gruby temat, że, że przez to inni odchodzili od Chrystusa. I tutaj widzę takie troszeczkę podobne niebezpieczeństwa. Nie mówię, że tak jest, ale jest niebezpieczeństwo, że ktoś jak sobie w którymś momencie powie, no dobra, no to tam w sumie nie wiadomo jak jest, no to załóżmy, że, że, że, że, że nie można utracić. No i może... Chcemy w tym przeświadczeniu żyć, a co jeśli na przykład y, jednak się oszuka, Bo to może tak wcale nie być. Bo nikt nie ma takiego autorytetu, który by powiedział, że jest tak, tak i tak. Dlatego uważam, że w takich sprawach y, jednak powinniśmy y, tak troszeczkę, bym powiedział, przyłożyć się do takich tematów. Mhm. Jest, ich, jest ich parę, tak samo jak kwestia już samego zbawienia. Mhm kwestia właśnie nieutracalności, zbawienia i, i tak dalej, i tak dalej. Bo to na przykład, co oznacza w objawieniu Jana siedem głów, że to jest siedem wierzchołków, to powiem szczerze, mnie to tak faktycznie nie interesuje, czy to chodzi o Watykan, czy, czy, czy, czy, o, czy o Lizbona, albo nawet wejcherowe są wzgórza, może to Wejherowy chodzi o siedem wzgórz. To rzeczywiście nie ma aż tak wielkiego znaczenia, prawda? Natomiast są kwestie, które są bardzo, naprawdę bardzo ważne. I dzisiaj ja zauważyłem, że jest właśnie takie, takie, takie, takie, troszeczkę się czajenie, jak czasami pies z kotem, wiecie, pies chciałby go zaatakować, ale boi się, bo mu kot wydrapie oczy. I, i, i taka, trochę jakby taka psychologiczna w tym wypadku, czy tam duchowa, powiedzmy, przekładając to już na ludzi, taka cicha przepychanka. I, I nie ma takiego jednego, jakiegoś tam powiedział, takiego bum że o, że jednak jest tak. I to jest, uważam, takie niebezpieczeństwo. Zresztą to chyba w ogóle charakteryzuje czasy końca, mi się wydaje, hmm. że będzie dużo takiego mydlenia, takiego, takiego ja bym powiedział, takiego... No, no nie ma w tym pieprzu i soli. To jest takie rozbełtane trochę, jak krochma. I to jest według mnie troszkę takie, takie, takie niebezpieczne, nie? Że, żeby... To chrześcijaństwo nie zrobiło się takie, że no, no właściwie jak komu pasuje, jak się zinterpretuje, no to niech tak będzie, nie? Ja po prostu, ja wiem, że jest bardzo trudno dzisiaj, ale ja po prostu się nie zgadzam, że to jest dobre. Uważam, że to jest bardzo złe. I, i, i zawsze to przed Bogiem wyznaję i ubolewam nad tym, że nie ma czegoś takiego, że ktoś powie i że jest taki i reszta powie, no faktycznie jest coś na rzeczy jak Pan Bóg mówi, to tak jest. Ludzie mówią... <grym> i, nie, ale no, to wiadomo, Bóg poprzez człowieka. Nie, tylko chodzi o to, że przez wieki te dyskusje się toczyły, mądre głowy i gdzieś tam głęboko wierzący ludzie. I myślę, że, że właśnie no to pełnię poznania będziemy mieli po drugiej stronie, że są kwestie, w których yy, dla mnie utrata zbawienia. Właśnie jeśli zbawienie jest w Chrystusie, no to czy my możemy utracić... znaczy czy, No właśnie, bo to jest... To, to, też myślę, Paweł mówił, że, że jak jesteśmy w Chrystusie, to mamy zbawienie. No, jeżeli się odcinamy od tak. Chrystusa, no to tak. jak gdyby kończymy. Od relacji z Nim. Ja myślę, że w co Sławek chce powiedzieć i chyba podobnie myślę. I powiem tak, po tym, co Paweł powiedziałeś, myślę, że są kwestie, w których możemy niepotrzebnie pójść za daleko. Właśnie na przykład tworząc jakieś, jakieś, nie wiem, prawdy wiary, które my wyznajemy i macie tak to rozumieć, tak? I możemy w pewnych kwestiach jakby pójść za dalej, tak? Ja tylko jako na marginesie, ale myślę, że to troszeczkę pomoże w zrozumieniu tego, co chcę przekazać. Weźmy prosty przykład, tak, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienagani i tak dalej. Dodajmy do tego werset. Ten, który rozpoczął nas dobre dzieło, będzie też je peł do dnia i tak dalej. Co jeszcze? Jakiś kolejny werset dodajmy i buduje się w nas Yy, przekonanie, że zostaliśmy wybrani, yy, skoro nikt nie wyrwie nas z Bożej ręki, to znaczy, że jesteśmy zbawieni i teraz tak, wszystko jest dobrze, czy będziemy zbawieni, no dobrze, już tam mniejsza o, o szczegóły, yy, jesteśmy spokojni o swoje zbawienie, o tak powiem, tak, i teraz wszystko jest dobrze, jeżeli rzeczywiście wszystko jest dobrze. A może być sytuacja, w której ktoś, ja to tak powiem prosto, ktoś jest chory i myśli, że jest zdrowy, a potrzebuje usłyszeć, że jest chory. Że tak naprawdę jego życie wskazuje na to, że to nie jest droga do zbawienia, tak? tylko to jest droga na potępienie. Ale... Społeczności usłyszał, że skoro zrobił to, i to, i to, i został wybrany, i to wszystko spełnia pewne warunki, to znaczy, że nie musi się w ogóle nic obawiać, że jest na dobrej drodze. A nie jest. Hmm. Nie jest. Yy, ja Wam powiem tak. Tak jak ja to, to widzę na ma takie dwie główne metody. Ja nie chcę Panu diagnozować tutaj za dużo mówić ale tak zauważyłem, że ma co najmniej dwie główne takie metody. Jedna metoda to jest zabraniać, czyli absolutnie żadnych nabożeństw, absolutnie żadnej Biblii i do dzisiaj są takie miejsca na ziemi, gdzie rzeczywiście jest zabronione i spotykanie się, i, i posiadanie Biblii, a co za tym, idzie też studiowanie. Ale drugą metodą jest to, że właśnie wylać to wszystko, ile się da, ile się tylko da, całkowicie iść, jak to się mówi, na na, na, na całą pełnię, żeby właśnie to wszystko tak yy, pomieszać, namieszać. I jak każdy się wypowiada. Tu w internecie Józef no. tam pisze, Halinka coś tam no, dała, do swoje. To, I każdy swoje. I, to. I potem to, to faktycznie ogarnąć, to nie jest łatwo. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie to jest to takie wylanie tego wszystkiego. Dlatego Słowo no, Boże mówi wyraźnie, że w czasach końca to będzie szczególnie trudne. Wyobrażam sobie tak, że, bo nigdy nie byłem, ale tak sobie wyobrażam, że lepiej, lepiej Kościół funkcjonował w czasach, kiedy miał zabronione, niż to, jak ma to wszystko teraz wylane. Jak to się mówi na tacy, która czasami jest wcale nie złota, tylko zaśmiedziała. Poza tym, no to co Adam mówi, no, no żeby... Utwierdzając się w tym, żeby się nie utwierdzić w jakiejś chorobie, w której ja jestem. Bo, bo jednak Słowo Boże na przykład mówi o tym, że są ci, którzy mieli Ducha Świętego, byli świątynią Ducha Świętego i odłączyli się od Chrystusa. Są takie wersety w Biblii. To już jest takie troszeczkę konkretne, poważna sprawy. I, i, I też nie można od tego odejść, prawda? Czyli według mnie powinno się kleić, to wszystko jak puzzle. Coś, co mówi, że jesteśmy zbawieni nic nie jest nas w stanie wyrwać z ręki Bożej. Z tym, że był, byli wierzący, którzy byli świątynią Ducha Świętego, a jednak później odłączyli się od Chrystusa na, własną, na własne życzenie. Tak jak w Tam jest napisane, że oni otrzymali Ducha Świętego. Oni mieli Ducha Świętego ze słuchania niezuczynków. Czyli mieli Ducha Świętego. A potem jest napisane, że odłączyliście się. Oni sami, nawet jakich ich tam yy, za bardzo nie wersował tyle, tylko że im dał fałszywą Ewangelię, oni to przyjęli i sami się odłączyli. Hmm. Czyli to trzeba, jak bym powiedział, tak łączyć te fakty. Jedne z drugich, że nie trzymać, tak jak Adam mówił, że jedno, że cały czas tylko głaskamy, że wszystko źdą, że no to. I potem się nagle okazuje, że jest taki jak te głupie panny w którymś momencie. Z tym, że potem to już jest za późno. Czy naprawdę tutaj, w ja może tych coś... tematach być bardzo, ja bym powiedział, no, nie odpuszczać. Ja tylko powtórzę to, co powiedziałem, żeby jeszcze wzmóc przekaz. Jeżeli wszystko jest dobrze w naszym życiu, kluczymy za Bogiem, uświęcamy się, to to jest wszystko ok, ale zobaczcie ile ogląda się y, kościołów, gdzie ludzie właśnie otrzymawszy określoną naukę y, mówią, jestem zbawiony. Jestem zbawiony. Nie tak? żyją w takim przekonaniu, ale gdy patrzymy na ich życie, to mówimy, coś mi tu nie gra. I to jest problem. Czego jest problem? Niewłaściwego przekazu płynącego z ust tych, którzy Nauczają, tak, bo ludzie sobie. Niekoniecznie. Tak... To może być jeden z powodów, ale niekoniecznie. Może być. Ale taki, często że... tak jest, bo ludzie sobie nie biorą raczej z powietrza nauki, którą nie... Tylko zobacz, takich ludzi masz zarówno po stronie tych, którzy wierzą w utracalność, i po stronie tych, którzy wierzą w nieutracalność. Takich ludzi masz po obu stronach. Więc ja bym teraz nie przypisywał tylko temu, bo gdyby tak było, to byśmy mieli ich po jednej stronie i wtedy byłoby łatwo to rozpoznać, że faktycznie to jest zła nauka, przynosząca złe owoce i ona jest niebiblijna, bo ci ludzie żyją w sposób niebiblijny. Ale niestety po drugiej stronie znajdujemy ten sam problem. Więc jeżeli to <śmiech> widzimy po obu stronach... To... Tylko zobaczymy już wielką różnicę. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jeżeli mamy tak skrótowo, szybciutko mówiąc, Mamy tych, którzy wierzą w utracalność zbawienia, mhm. używając niebiblijnego stwierdzenia, yy, tylko skrótu myślowego, to oni przynajmniej wiedzą, że jeżeli się źle prowadzą, Mogą utracić. to otwarną, yy, tak? A ci myślą, że będą zbawieni. Właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że takim ludziom to, to, jest, to jest wypaczenie tej nauki. Tamta nauka mówi, jeżeli tak prowadzisz życie, to nie znasz Chrystusa. Więc oni ci nie powiedzą, że ty jesteś w Chrystusie, masz zbawienie. To już, są, to, już, to już jest skrajność, to już jest coś, co się nie mieści w tamtej nauce. W tamtej nauce, jeżeli żyjesz takim życiem badziewnym, to nigdy nie poznałeś Chrystusa. Nie znasz Chrystusa hmm. i jesteś poza Chrystusem. Hmm. No, jedni i drudzy bo... mają te same, te same ostrzeżenia. Oje, okay. Tylko poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo no, tak mamy. Bo w tym momencie no, na, jakieś badziewne życie. Dobrze no to pewne rzeczy są tak bardzo jaskrawo widoczne, że są złe, że w ogóle nie mamy najmniejszych wątpliwości, tak? Ale później jest cała długa strefa szarości, yy, gdzie, gdzie mamy trochę, trochę lepiej, trochę lepiej, trochę lepiej, ale ciągle jeszcze bardzo źle, aż później, wiesz, no mówię, cała długa strefa szarości. I teraz pytanie, gdzie jest ta Boża poprzeczka? albo co zdecyduje jednak o tym, że będziemy zbawieni, tak? Czy nasze życie, czy nasze uświęcone życie, czy nasze wyznanie wiary? O, no, no, czy tylko owoce poznacie. No, to są pytania, ale chyba nie wszyscy na świecie, tak? Więc to są te różne aspekty zbawienia, o których Biblia mówi. Z jednej strony, tak jak mówię, Pismo Święte mówi, że zbawienie jest w Chrystusie, dzięki dziełu Chrystusa. I tylko dzięki dziełu Chrystusa, bez uczynków. Z drugiej zaś strony pokazuje nam, że owocem zbawienia są uczynki. Jest uświęcone życie. I jedni i drudzy to wyznają. Tutaj nie jest tak, że jedni tylko to wyznają, a drudzy czemuś przeczą. Nie. Ich różnica jest tylko w tym, że jedni postrzegają to bardziej w kategoriach dzieła Boga w ich życiu, drudzy podkreślają aspekt jednak ludzkiego zaangażowania w to dzieło. I tu jest tarcie. Myślę, że Biblia znowu i jedno i drugie twierdzi. Biblia twierdzi, że jest to dzieło Boga, z drugiej strony wzywa nas do zapierania się samych siebie, podejmowania... Albo no, tak? Oczywiście, więc te wszystkie, więc jakby tu jest to uczestnictwo w nas. I, i, i na tym polu też, mówię, mamy, mamy wiersze podkreślające dzieło Boga i teraz niestety niektórzy tak się tego uchwycili, że lekceważą tamto. Drudzy zaś tak mocno się uchwyca, chwytają tej własnej odpowiedzialności, że zapominają i nie polegają na dziele Boga. Więc jedno i drugie jest błędem. Jedno i drugie jest szkodliwe. Potrzeba jest trzymania się całego słowa. I dlatego ja podkreślam, trzymajmy się słowa, trzymajmy się biblijnego słownictwa. Nie wychodźmy poza biblijne sformułowania, ale trzymajmy się biblijnych sformułowań. Tego, co Pismo mówi. Starajmy się je zrozumieć. Badajmy je, dochodźmy ich, dociekajmy. Świadomi jednak tego, że nasze poznanie jest cząstkowe i jeszcze jest do poznania. O to mi chodzi. Nie po to, żeby teraz kwestionować to, co poznaliśmy. To, że jest cząstkowe, to nie znaczy, że jest nieprawdziwe. Ono jest prawdziwe, rzeczywiste, zbawcze, ale jest cząstkowe. Że jeszcze nie wiem wszystkiego. O to mi chodzi. Że jeszcze jest do poznania więcej że jeszcze nie widzę ostro, tak jak powinienem widzieć ostro, czy jak mogę widzieć ostro, jak Bóg widzi ostro, może tak, porównując z Jego zrozumieniem tych rzeczy. Więc tutaj mówię o tym procesie wzrostu, który powinniśmy opierać na Słowie, a nie na koncepcjach, nie na tych właśnie już wielkich, obejmujących wszystko stwierdzeniach, które czasami są, mówię, mylne, Dlatego, że one są pewnymi skrótami myślowymi, są pewnym, pewną esencją pewnych prawd, które należy poznać w szczegółach, a nie tylko chwycić jakąś prawdę i właśnie trafiamy do takiego zboru, gdzie pastor wierzy w to lub w tamto. Tak? I teraz on tam powie stanowczo, powie stanowczo, nie możesz, jak uwierzyłeś, nie możesz i będzie to powtarzał co niedzielę to to będzie dobre dla nas? Że mamy takiego, który nam powiedział tak mocno i podał 100 wersetów, bo jest 100 wersetów na to, że nie możesz. A w innym zborze masz drugiego pastora, który mówi, możesz, uważaj, ciągle, czule. I będzie 100 innych wersetów podawał, które, bo jedno i drugie jest prawdą. O to chodzi. To nie jest tak, że jedni mają kłamstwo, a drudzy mają prawdę. No, jedni i drudzy tak, mają prawdę. Ja tak znaczy, chodzi mi o to czy... cząstkę prawdy. No właśnie, bo nie, może, wiesz, bo nie może być tak, że Bóg tutaj mówi, że wolno, a w innych wersetach mówi, że nie wolno. Tak, to czasami mi w dobrze. prostactwie naszym. Ale tak właśnie, nie jest. W naszym prostactwie, tak, ale musimy tak. wiedzieć, że tak nie jest. No nie żeby jest. nie było czegoś takiego, że chodzi. Bóg y, sam nie wie do końca, jak tak. ma być. Bo Oczywiście. tutaj mówi tak 100 wersetów, a tutaj mówi 100 wersetów innych. Właśnie tu, się... jest, tu jest ten problem, że Bóg mówi... Ze swojej perspektywy, mówi z ludzkiej perspektywy, mówi o bezpieczeństwie w Chrystusie i mówi o zagrożeniu w świecie, o zagrożeniu w grzechach. Teraz my czasami mamy problem w połączeniu tego. Różni ludzie mają problem i, i, i w tych problemach przechylają się w jedną stronę, przechylają się w inną stronę. Tylko że, tylko że, jeszcze, jeszcze chwileczkę, tylko że jest bardzo niebezpieczny. Uważam, że jest dosyć niebezpieczny może, jeśli na przykład zbór albo dany człowiek, członek zboru nie ma, jak to się mówi, takiej percepcji na słuchanie głosu Bożego mm. i powiedzmy, do końca nie wie, i czy, czy te uczynki robić, czy nie robić. Bóg oczywiście w swoim miłosierdziu, wiedząc, że On ma cząstkowe poznanie, On akceptuje, co to dzisiaj robi, ale będzie zawsze jednak jakoś prostował. Jest wielka szansa, że dopóki On sobie bierze do serca, to Bóg to go przeprowadzi przez to wszystko. Prawda? To, co mówiłeś, że jedni myślą tak, i nie troszeczkę inaczej. Natomiast, jeśli człowiek przyjmie do swojego serca że nic nie jest w stanie odłączyć go od Boga, od Chrystusa, to już to już wygląda troszeczkę inaczej. To jest niebezpieczeństwo, że ten człowiek po prostu nawet zacznie z czasem może yy, w ogóle przestać doczekać, hmm. jaka jest prawdziwa droga, no bo w zasadzie skoro jest nieutracalność, no to, to po co zabiegać o to. Hmm. I tu jest niebezpieczeństwo, ono jest dużo groźniejsze, dlatego uważam, że ludzie wierzący takie tematy powinni po prostu jednak no, wiedzieć, zgłębić i po prostu mieć rozwiązanie tego, bo dopóki nie będą wiedzieli, to będą tak... tak no, no, nie będą mieli bojaźni nawet, no. no bo jak ja nie będę pewien, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy jest możliwość, że, że odpadnę od Chrystusa, czy nie, no to, to będę Ale jak będę wiedział, będę przekonany przez Boga, że można odpaść, tak jak apostoł Paweł twierdził, że można, no to wtedy sytuacja już wygląda inaczej. On też powiedział no Robi się nikt, poważnie od razu, nie? Robi się No chyba nikt z nas nie przeczy, że apostoł Paweł był zbawiony. <śmary> był sługą Bożą. A też powiedział, że umartwiam moje ciało i ujarzmiam bym przypadkiem, będąc w sam nie być odrzucony. <śmary> Czyli jest zależność, że jeśli będzie walczył o to swoje zbawienie, bo przedtem jest powiedziane o boju, jaki toczy. Chociaż czyli musi być, powiedział, że zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do żywota. Tak. Trzeba to wszystko połączyć, tak? Tak, czyli zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, ale teraz prowadzimy życie w Jezusie Chrystusie i musi to być w bojaźni Bożej. Ja muszę stosować się do Słowa Bożego, do Bożej woli, bo nawet jeśli będę wspaniałym wykładowcą czy ewangelistą, to co z tego, że ja nauczę innych, ale sam będę se folgował, no to on mówi, że ja mogę być odrzucony. To już daje pewne wskazówki nam. Powinna jakaś zajawka nam się zapalić, że chyba jednak jest coś na A co w tej, w tej sytuacji z tak zwanymi tymi cielesnymi chrześcijanami? No. Cielesni chrześcijanie muszą się opamiętać i być duchowymi. Paweł wzywa tych Może, cielesnych. Zapytajmy, co mam Kasia na myśli. Tacy, którzy, no, nazwijmy to trochę w sobie folgują. No. Nie no, jak ktoś sobie folguje, no to to jest na drodze zagrożenia, to zawsze. To Paweł właśnie pisze do takich folgujących sobie lekceważących, ostrzegając ich, że jeśli będą żyli według ciała, to zginą. Więc tutaj Pismo nie daje nam takiej jakiejś właśnie opcji byle jakiego chrześcijaństwa, ale wierzę w Jezusa, wierzę w Jego dzieło, bo On wszystko doskonale. Właśnie to jest ten błąd, który niektórzy popadają, ale nie możemy teraz przypisywać wszystkim, którzy wierzą w to bezpieczeństwo w Chrystusie, że oni wszyscy tak myślą i że oni wszyscy tak postępują, bo tak nie jest. Są ludzie, dla których właśnie to poczucie bezpieczeństwa, tak jak Sławek mówi, fałszywe poczucie Fałszywe, tak, fałszywe poczucie bezpieczeństwa też oderwane od tego, że to bezpieczeństwo jest ściśle związane z dziełem uświęcenia, z dziełem wzrostu w Chrystusie, w sprawiedliwości. Czyli jesteśmy zaprezentowani Duchem Świętym, tak? To jeżeli jakby zejdziemy z tej właściwej drogi, to co się dzieje z Mamy to, nie mamy. To znaczy znowu pismo, właśnie to jest to, że my chcemy, chcemy wyjść bez zapisów. Bo to pytanie wychodzi po zapisy, Poczekaj tak, że poczekaj, zaraz, zaraz powiesz. Poczekaj sekundę. Może chcesz dać powiedzieć? <śmiech> Bo tutaj siostra mówi, <śmiech> Sorry, jeżeli człowiek otrzymał Ducha Świętego, <śmiech> a potem odpada od Chrystusa, schodzi z drogi wiary, to co się dzieje z tym Duchem Świętym? Ja mówię, to są właśnie już takie dywakacje wychodzące poza Pismo. Pismo mówi nam, że kto jest w Chrystusie, to należy do Chrystusa, został zapieczętowany Jego Duchem, należy do Niego. Natomiast w innych miejscach, jak tutaj przytaczamy różne fragmenty, mówi o tych, którzy schodzą z drogi wiary, którzy stają się rozbitkami w wierze, którzy odwracają się od Chrystusa, którzy zaprzeczają niego zapierają się go czy, czy w chwili próby, czy nawet w chwili pokusy. No, to próba I... też, to próba. no tak, no, no tak. Więc to o tym Biblia mówi. Natomiast Biblia nie mówi teraz, że Bóg od razu im zabiera swojego ducha. Czy Bóg jeszcze prowadzi ich do pokuty w tym stanie upadku i grzechu? Znaczy mamy historię, mamy różne przypadki, gdzie widzimy, że tak było, ale jak to się dzieje w danym przypadku i tak dalej, w każdym jednym, no myślę, że znowu musimy rozpatrywać każdy jeden przypadek, śledzić, co dalej będzie, szukać tych biblijnych jakichś wypowiedzi, które dają nam jakieś światło, ale to światło nie, nie, nie, nie jest światłem, które bez wątpliwości jest odpowiedzią na każdy przypadek. Więc musimy być świadomi z jednej strony tego wielkiego dzieła zbawienia które jest dziełem Boga, które jest źródłem naszej ufności, naszej nadziei, Jego dzieła. Z drugiej strony musimy być świadomi naszej słabości, naszego ciągłego bycia w pokuszeniach, w duchowej walce, w duchowym boju i, i pielgrzymce. I tutaj Biblia mówi wyraźnie o różnych zagrożeniach, które, które nam towarzyszą, które, które z, z łaski Chrystusa możemy przezwyciężyć, mamy wszelkie uzdolnienie, żeby zwyciężyć, ale niektórzy nie zwyciężają, niektórzy przegrywają i są ostatecznie odrzuceni, są zgubieni. Pomimo, że czegoś kiedyś doświadczyli, mimo, że byli uczestnikami czegoś prawdziwego. Widzimy, że utracili to, więc jakby tutaj no, o tym musimy rozmawiać, o tych konkretnych biblijnych wypowiedziach na te tematy. I tego języka, mówię, trzymać się biblijnego, a jeśli chcemy wiedzieć więcej i nie znajdujemy odpowiedzi w Piśmie, to nie wymyślamy tych odpowiedzi. Pozostańmy tak. przy tym, co mówi Piśmie. Ale jeśli na przykład powiemy już parę przykładów, które wskazują na to, że jednak jest coś na rzeczy, to czy, czy dalej, że tak powiem, powinniśmy szukać jeszcze coś, co już znaleźliśmy? Bo ja myślę, że znaczy jestem przekonany, że Słowo Boże nigdy się nie myli i nawet jeśli raz jest coś powiedziane, to że to jest prawda. Hmm. A jeśli na przykład znajdziemy już trzy przykłady co najmniej, to znaczy, że to już naprawdę jest prawda. I teraz, yy, yy, czy ja mogę być cały czas taki, że do końca nie wiem, skoro widzę trzy przykładki, które no dosyć wyraźnie mówią, że jednak no, można, jak to się mówi, pobłądzić i, i odpaść. To chyba jednak to moje stanowisko już jakieś powinno mnie do czegoś wezwać, że ja powinienem być coraz bardziej taki ostrożny, jakieś bojaźń Boża, prosić Boga, w jakim ja jestem stanie, gdzie jak On mnie widzi na dzień dzisiejszy, no takie rzeczy, że... Nie przepuścić tego tak y, mimo, mimo chodu, bo tutaj też jest kolejny przykład. Ponieważ bezprawie się, y, to jest 24 rozdział Mateusza, ponieważ y, y, y, powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. No nie można zwieść kogoś, kto jest y, zwiedziony. Nie? Zwieść można kogoś, kto jest po tej stronie bariery i go zwieść na tyle, żeby go przeciągnąć na swoją stronę bariery. Ja to tak Chyba niekoniecznie, bo masz na przykład rzymskich katolików, którzy zostają zwiedzeni przez świadków wiechowych. Masz świadków Jehowy, którzy zostaną zwiedzeni przez Branhamowców czy jakiś tam Hare Krishna. I oni są zwiedzeni w tym sensie, więc teraz nie powiedziałbym, że zwieść można tylko tych, którzy są w prawdzie. Bo w innym miejscu Pan Jezus mówi, gdyby to było możliwe, nawet wybrane. I tamto wyrażenie sugeruje, że raczej wybranych się nie uda, bo to nie jest możliwe. Pan jest powiedziany, o ile, gdyby to nawet było możliwe. Więc, jakby tamto wyrażenie wydaje mi się, stawia, raczej pokazuje, że tutaj wybranych się nie da. Tak mi się wydaje z tamtego fragmentu, ale znowu trzeba by go rozwalać. Tak, wtedy można powiedzieć, tak jakby, no, mógł, że jest nieutracalny. Nie, nie, świadomie. ja tego nie mówię. Nie, nie, absolutnie. To, znaczy... to poczeka. Ja nie eee, nie czy Paweł może powiedzieć, odpowiedzieć na twoje pytanie z Pawełem? Paweł, Paweł. Paweł tak. <śmiech> tak. Myślę, że się zgadzamy. Słychać no to mów. Może... czy nie słychać? Słychać ciebie, no. Tu widać, przystaw go tutaj widać. bliżej do mikrofonu. Bo ja jestem ciągle jeszcze w chorobie y, i będę mówił też tak trochę cichym głosem i, y, no bo ciągle ciężko mi mówić ale chciałem się odnieść do pytania Sławka które mi się bardzo podoba notabene y, i mam na ten temat jakąś tam opinię swoją może ona będzie dla Was wartościowa szczególnie dla Ciebie Sławku, a może nie y, ale ch chciałbym powiedzieć y, pytanie Twoje dotyczyło y, czy na jakimś etapie rozważania Słowa Bożego możemy już nabrać takiej pewności, jeżeli ja to dobrze, ja teraz parafrazuję, a jeżeli dobrze sparafrazowałem, to powiedz, czy możemy już nabrać takiej pewności, żeby być właśnie takim człowiekiem stojącym twardo na swoich poglądach, bo wiemy skąd wiemy, wyczytaliśmy to i nie musimy być tacy nijacy. Mamy prawo do swojej takiej opinii którą będziemy z odwagą dzielić się z innymi, a nie z, z bojaźnią chować swój pogląd. Czy dobrze zrozumiałem, Sławku, Twoje pytanie? To jest moje pytanie pierwsze. Znaczy, yy, ja bym powiedział, że tam nic za bardzo nie zmienia, że, że rzeczywiście jest bardzo dobrze, że człowiek w takich sprawach, które są bardzo istotne w kwestii zbawienia, i to no, jednak wskazane by było, już to już mówię najdelikatniej jak tylko mogę, żeby jednak był pewnych rzeczy pewien. bo tak, i teraz. Takie, takie, takie miganie się to nie wiem, no to przystoi ludziom, którzy, którzy dopiero zaczęli drogę za Chrystusem. Dobrze. Czyli dobrze Cię zrozumiałem, Sławku. Okej, okay, to chciałbym teraz odpowiedzieć jakby na takie pytanie. Może ono padło wyraźnie, może ja sobie je tylko w głowie tak usłyszałem. Czy my mamy do tego prawo i kiedy ewentualnie? I ja mam na ten temat taki pogląd. To jest mój pogląd osobisty. Może jest wartościowy, może nie. Mi pomaga. Zauważyłem w takim przyswajaniu wiedzy biblijnej, że są dwa etapy budowania tej wiedzy. I myślę, że tutaj Paweł Jurkowski dzisiaj to wyraził. Ja to trochę może w inny sposób powiem. Pierwszy etap to jest taki, że zapoznaje się z tym, co Słowo Boże mówi wyraźnie. Czyli jak brzmi sam werset o tym mówiący, albo grupa wersetów, albo jakiś rozdział. Czyli to jest pierwszy etap. Ja muszę wiedzieć, co Słowo mówi precyzyjnie na ten temat. Drugi etap to jest czy ja potrafię na tym, co Słowo Boże mówi, zbudować jakąś koncepcję, którą mogę przekazać dalej. Bo my możemy cytować Słowo, a możemy nauczać ze Słowa i wzywać ludzi, albo budować w ludziach wiarę w oparciu o to, co czytamy w Słowie. I myślę, że jest dla nas wielkie zagrożenie, jeżeli my nie poznamy precyzyjnie, co mówi Słowo w danym temacie, a zbudujemy na, na tym poznaniu jakąś koncepcję, nie zadając sobie wcześniej trudu, żeby sprawdzić tą precyzję, która jest w Słowie Bożym. I o co mi konkretnie chodzi? Ja przepraszam tak z, z różnych stron, ale mówię z marszu. <grych> I, i no Chodzi okay. mi konkretnie o to, że czasami jakiś fragment w swojej precyzji <grych> mówi coś, a czegoś nie mówi. Przykładowo. Powiem na przykładzie, bo, bo to może będzie najprościej. Czy rzeczywiście fragment który przytoczyłaś, gdzie apostoł Paweł mówi, że Boi, obawia się, że... albo działa tak, żeby samemu nie być odrzuconym. Mm -hmm. Czy rzeczywiście ten fragment precyzyjnie mówi o obawie apostoła Pawła przed utratą zbawienia? Mm. To, to jest pytanie. Trzeba no, by no, było... Poczekaj, no to, to, to, Sławciu, to, to nie jest istotne na razie, jak ja to rozumiem. Ja chcę tylko podać przykład metodologii że pierwsze, co ja powinienem zrobić, to zbadać, czy ten fragment rzeczywiście to mówi stricte. Jeżeli, czyli jakby czy, czy słowa, które tam są użyte w tym, w tym słowie, czy kontekst, czy słowa wyraźnie i jednoznacznie mówią, że on mówi o utracie zbawienia. Jeżeli tak, to jesteśmy w domu. To mamy fragment potwierdzający i możemy teraz na tym fragmencie zbudować koncepcję, pójść do drugiego człowieka i powiedzieć słuchaj, jestem przekonany o możliwości utraty zbawienia, bo jest tutaj taki werset, który o tym mówi. Ale jeżeli nie, jeżeli ten werset tego nie mówi wprost, to musimy bardzo ostrożnie zbadać, czy my mamy Prawo, albo czy, czy wnioskowanie jest takie uprawnione, że ja mogę czasami, bo czasami można wnioskować, bo nie wszystko Biblia mówi zawsze wprost. Czasami możemy wyciągnąć wniosek, ale tutaj już trzeba bardzo dużej rozwagi i ja bym sugerował się nie spieszyć, tylko właśnie zbrać mi, to jest pole, gdzie można zbrać mi, zbadać sprawę. Zobaczyć, czy ten fragment uprawnia nas do wyciągnięcia wniosku, że apostoł Paweł mówi o możliwości utraty zbawienia. Jeżeli dojdziemy, albo ty na przykład dojdziesz, czy, czy ja, czy ktokolwiek, dojdziemy do wniosku, że mamy takie prawo tak uznać, bo wszystko na to wskazuje, bo zasady interpretacji pisma, kontekst, inne jakby odniesienia w słowie wskazują, że jest to wniosek uprawniony, idźmy w tą stronę. Ale jeżeli nie, nie mamy takiej pewności, to tutaj tylko doradzam zatrzymać się, spokojnie zatrzymać, zobaczyć i podjąć wtedy decyzję, czy naprawdę słowo mówi to, co ja myślę, że mówi. I tu chciałem jakby, to, to jest moja odpowiedź na pytanie, że często się spieszymy i mówimy, że, że rzeczywiście Biblia o tym mówi. A potem, jak bierzemy słowo do ręki, albo ktoś stanie na naszej drodze i, i powie, Paweł, ale weź, uspokój się, weź zobacz, czy naprawdę tam, czy naprawdę tam jest o tym mowa, przemyśl. I ja wtedy patrzę w te wersety i mówię, ty wiesz co, tak, jak to się mówi między Bogiem, a naprawdę te, te wersety o tym nie mówią, ale ja tak wnioskuję. No i wtedy ktoś może mi powiedzieć, wiesz Paweł, to to spokojnie z wnioskami. Zobaczmy, czy da się wiesz, po pomedytować jeszcze nad tym słowem. I tyle ode mnie. Tak chciałem tylko zwrócić uwagę, że możemy dojść do pewnych wniosków, mamy prawo do pewności naszych poglądów, byle byśmy stanęli mocno na Słowie Bożym. Czyli zobaczyli, czy Słowo mówi o tym wprost, a jeżeli nie wprost, to czy mamy prawo wyciągnąć taki wniosek w sposób no, dający nam tą pewność, taką, wiesz, spokojny sen, spokojne sumienie. Czyli okay? właśnie, Paweł, przy tej okazji, że tutaj ten wiersz Sławek podał i Ty go też poruszyłeś, rozumiem, mm -hmm. że masz jakieś zrozumienie innej możliwej, sensownej interpretacji tego wyrażenia, Bycia odrzuconym czy zdyskwalifikowanym. Tak, w pewnym sensie, znaczy, to może nie jest przedmiotem tego, co chciałem się mówić. Tak, tak oczywiście, no, ale, ale tak, oczywiście też na tym przykładzie się, że... dać, dać tutaj konkretny przykład, jak to inaczej można rozumieć. I pytanie teraz, wiadomo, nie będziemy teraz sięgać i badać całego kontekstu, ale krótko, mhm. żebyś tylko dobrze jak, jak ty to rozumiesz, jak ty to zrozumiesz, ten wiersz akurat nie. Tak, zupełnie krótko mówiąc, e, ja rozumiem, że, że Paweł tam mówi w kontekście swojej służby, e, służby w, w głoszeniu Ewangelii e, i pokazuje, e, w jaki sposób on w tej służbie działa, e, żeby być jakby też uznanym w tym dziele, które, do którego został powierzony. E, I to jest taki telegraficzny skrót. Oczywiście trzeba by było ten cały rozdział tak spokojnie sobie poczytać i zobaczyć, co jest przedmiotem w ogóle rozważań apostoła Pawła. Czy on tam w ogóle mówi o zbawieniu, czy mówi właśnie o, o swojej służbie. Ale to, wiesz, mówię z pamięci, więc mm -hmm. króciutko na, na tyle chciałbym powiedzieć. I, I nie mówię, że ja, wiesz, mam monopol na to, co ten fragment mówi. Ja tylko z, zwracam uwagę, żeby, żeby ostrożnym w tym, że mówimy, że on na pewno mówi, że Paweł obawia się utraty zbawienia, dlatego, że tam nie pada słowo zbawienie. Czyli Biblia wprost nie mówi, że Pawłowi chodzi o utratę zbawienia. A jeżeli nie mówi tego, to tylko mówię, stop, my też tak pochopnie nie mówmy. Najpierw sprawdźmy, co Biblia mówi dokładnie, potem zobaczmy, czy z kontekstu jesteśmy uprawnieni do tego, żeby wyciągnąć wniosek o zbawieniu, a być może się okaże po studiowaniu e, i jakiejś wspólnej jakby medytacji nad tekstem, że ten fragment e, jakby daje nam prawo do tego, żeby, żeby pomyśleć, że on mówi jednak o czymś innym, niż utrata zbawienia. Hmm. Pewnie trochę... Dzięki, to Paweł. To ale... tylko... Dzięki. No, to cenne było ta, ta, ta cała twoja myśl, że żeby nie być czasami zbyt szybkim w decydowaniu co dany werset mówi. Także tutaj chyba chcielibyśmy się z tym zgodzić ogólnie. No? Także dzięki. Więc tutaj to jest to, o czym ja też wcześniej mówiłem, że tak długo jak trzymamy się biblijnego słownictwa, nie wychodzimy właśnie i teraz nie zmieniamy użytych słów na to, co my uważamy, że tam jest, tylko jednak trzymamy się tego i staramy się to dobrze zrozumieć tak jak tutaj Paweł stwierdził, jeżeli stwierdzimy faktycznie niezbicie, że ten fragment dotyczy tego tematu, no to wtedy jesteśmy w domu. Natomiast jeśli jednak on pozostawia jakieś możliwości interpretacji, musimy je wszystkie wziąć pod uwagę. To nie jest rozmywanie. To jest uczciwe podejście do trudnych tematów. My byśmy chcieli to uprościć. Chcielibyśmy mieć jedno odpowiedź na każde pytanie. Ale niestety to nie jest takie proste, szczególnie w tego typu trudnych rzeczach. Tutaj mamy naprawdę biblijnych, pobożnych ludzi po obu stronach dyskusji. Jedni i drudzy czytają pismo, chcą być wierni pismu i starają się wiernie je wykładać, a jednak dochodzą do innych wniosków. Dlaczego? Na pewno nie dlatego, że, że Bóg nie ma jednego zdania. Bóg ma to jedno zdanie, a my jesteśmy w procesie poznawania Jego, Jego myśli, Jego objawienia. I rozmawiajmy, właśnie, zgłębiajmy. Nie, nie teraz, że, a nieważne, kto kto wierzy, no, absolutnie nie. Bardzo ważne jest, kto wierzy, bo to wpływa na nasze życie. Jednak musimy też zachować pewną pokorę. Pokorę wobec tych, którzy myślą inaczej, a widzimy w nich pobożnych braci. Ja nie mówię, żeby mieć pokorę wobec głupków, którzy lekceważą Boga, lekceważą Jego Słowo, czy żyją bezbożnym życiem. Nie, to są, Biblia nazywa ich głupcami i wobec nich nie będziemy zajmować postawy pokory i jakiegoś teraz prowadzenia z nimi bezsensownych, jałowych dyskusji. Mówię o pobożnych ludziach. Mówię o ludziach, którzy kochają Boga, którzy widzimy, że szukają Go, idą za nim i z takimi ludźmi chcemy rozmawiać. Okej, okay. zdecydowanie ktoś... mimo wszystko skończy znaczy się rozumiem. ku temu, że tu chodziło o odrzucenie. Mm -hmm. Bo nie jest powiedziane, że zostanie, zostanie mi służba zabrana, tylko jest po prostu napisane, że będę odrzucony. Mm -hmm. Że będę odrzucony. To jest drugi Koryntian, ile? Masz tamten fragment? No nie to jest nie, chyba jest pierwszy, drugi na tym Pierwszy list się tego 9.27. Ok, pierwszy korunka. 9.27. No mhm. tak. Ja pamiętam, że tutaj żeśmy go też analizowali szczegółowo, tak. Mhm. No, tak jak Paweł mówi, kontekst jest jego służby. Mm. Mówi, stałem się dla Żydów jak Żyd, dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, dla słabych stałem się słaby, a czynię to mm. dla Ewangelii, abym stał się jej uczestnikiem. Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali a każdy, który walczy, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec zniszczalny, my natomiast nie Ja więc tak biegnę, nie jak w niepewne. Uderzam pięściami, nie jak ten, który uderza w powietrze. Ale biję się, ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, bym innym głosząc sam czasem nie został zdyskwalifikowany. Czy tam jak winnym jest odrzucony w Brytyjce. Może, nie wiem, czy chcemy teraz no ten właśnie. werset tak rozkminić na, po całości, a ja tylko wrócę no. króciutko bardzo, że dla mnie odpowiedź, pomijając w tym momencie na razie kontekst, który też oczywiście jest ważny, ale dla mnie odpowiedź jest w samym tym wersecie, że On, będąc zwiastunem, czy On, głosząc innym, ale co głosząc? Głosząc zbawienie, tak? tak. Sam został odrzucony, czyli jakby odnosi się do, do tego... Odrzucenie dotyczy tego, o czym On wcześniej mówi, tak? Czyli o, o tym, że głosi zbawienie. To ja, to tak, ja w tym tak zawsze widziałam. Nie wiem, czy to się wyraziło miastem czy nie. Tutaj jest kwestia tego słowa. Wiesz, to słowo może oznaczać zdyskwalifikowany, niewypróbowany. Ono ma... A niewypróbowany to nie pasuje do apostołów. <klujny> tak, to, to, że słowo ma wiele znaczeń, to nie znaczy, że teraz każdy z tych znaczeń mamy prawo... Wiesz, sobie... co, gdyby było słowo potępione na przykład, tak? Gdyby było wyraźne słowo, które by oznaczało y, potępienie, y, jakieś... Słowo jest tutaj, które pokazuje, żeby jakby nie, nie, nie wypełnił swojej roli. Takie jest słowo tutaj użyte. Ktoś, kto nie osiągnął celu, nie, nie, nie spełnił swojej roli. Teraz, Dobrze, ale dlaczego on ten, aż tak się tego bać? Znaczy nie mówi się, że on się bać. No, mówi, że podejmuje taką walkę, żeby zrobić wszystko, żeby... Osiągnąć cel, do którego został powołany. Mhm. Więc tutaj to Czyli nie mówię o strachu, jest nie, nie, nie... mówię, ja, ja się boję, żebym nie został. Nie, no jak nie, poczekaj. To wynika z tego przekazu, lecz poskramiam swoje ciało biorę w niewolę, aby przypadkiem, mhm. głosząc innym, sam nie został odrzucony. Czyli to coś, coś poważnego dla niego. Tak? Mhm. No, traktuje to poważnie i. Yy... Czyli tak nie jakby takie, głosi a, i, i będzie głosił, udało. ale musi uważać, żeby będąc głosicielem dla innych dzisiaj i tam jutro i tak dalej, żeby i jeśli nie będzie pewnej rzeczy czynił, no to zostanie odrzucony. Tam nie jest napisane, że zostanie skończony No jego właśnie służba. nie, to słowo mówię, tutaj jest, takie jest trudne słowo, które może oznaczać, żebym się nie okazał niewypróbowany, czyli nie taki, który okazałem się niezdolny do tej służby. Okazałem się, bo to słowo byłem poddany... No nie, to, to słowo raczej nie pasuje. Bo to, to słowo, no ale to jest takie słowo, używa takiego słowa, które jest człowiek, który jest... wyjątkowo wyjątkowe wypróbowanie. No nie, w jakim sensie? Paweł mówi do Koryntian, czy przeszliście próbę? To jest to samo słowo. Paweł mówi o byciu poddany próbie i w tej próbie okazaniu się nie kwalifikowany, nie, nie taki, jaki powinien, to jakbyśmy złoto poddali próbie, tak? Wzięlibyśmy złoto, które rzekomo ma 24 karaty, poddajemy je próbie, okazuje się, że ma 18, nie ma 24. Czyli ta próba wykazała, że nie był taki, jak myśleliśmy, że jest. Więc tutaj to słowo coś takiego może oznaczać. I stąd wyciąganie jednoznacznego wniosku no jest, jest pójściem troszeczkę za daleko. To może to oznaczać, ja nie przeczę Sławek, ja, ja też się skłaniam ku temu zrozumieniu, ale nie jestem pewien. Przyznaję, że to słowo jest zbyt niejednoznaczne. Okay, Gdyby Paweł podał jeszcze jednego słowa, to no może jest... ostatni. <laughs> o ile stroszej kary sądzicie, tu już chodzi o karę, to już wiemy konkretnie tak. o co chodzi. To już nie będzie cacy cacy, tylko to będzie kary. Z hebrajczyków teraz, tak. O ile strosszej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, hmm. tu już w ogóle ze służbą nie ma nic, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, czyli hmm. to był człowiek święty, uświęcony. a jeśli był. No tak, uświęcony przez Ducha Świętego, święty. czyli Duch Święty był, jak to się mówi, jego życie pieczęcią i Boży podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. I tutaj już no trudno jest jakoś, ja bym powiedział, wymknąć z tego, że tu chodzi o to, że ktoś był rzeczywiście Chrystusowy, a tutaj nagle okazuje się, że może doznać tej srobie kary, o której jest mowa, I znieważył ducha łaski. Hmm. Oczywiście tu też nie ma użytego słowa, że zostanie potępiony. Ale czasami pewne rzeczy my musimy wnioskować tak jakby no nie ma napisane potępił, no ale tutaj no to według mnie no to już no, no nie da się powiedzieć, że tu chodzi o to, że odpaść od Chrystusa. Bo jeśli jest karę, jeśli ono dostaje srogą karę, a okazuje się, że przedtem był z Chrystusem, gdyż był uświęcony, był święty, został uświęcony przez Ducha Świętego, no to ja nie muszę tutaj potrzebować słowa, że on po prostu został potępiony, tylko sam ten wykład mówi, że rzeczywiście, niestety, w życiu ludzi, człowieka akurat może w tym wypadku takiego, który na, na jakiejś swojej drodze jednak pobłądził, czy, czy po prostu postanowił, że już więcej nie będzie chodził z Chrystusem z różnych, przy, przy, z różnych no, powodów. powodów, no po prostu tak się stało. I odpadł. I odpadł. I odpadł. Oczywiście. O do tego tematu przeczytałem jeden werset, Hebrajczyków 10, werset 20. Nie widzę, Panu. Tak, mokule. A powinniśmy dobrowolnie grzeszyni po otrzymaniu pełniejszego poznania prawdy, nie pozostaje ich dłużej ofiara za grzechy, ale tylko jakieś straszne oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma sprawić przeciwników. To nie widzę, który jest. Ale 26 chyba. 26. 10. Mhm. 26. Mhm. No, no, 26, no, możemy... 10 26. No 26. 10 26 Hebrajczyków, no. Jak ja tak rozmawiamy o tym, ja na chwilę tylko taką dygresję tutaj, to tak sobie myślę, jak fajnym okresem w życiu Dziecka Bożego jest takie niemowlęctwo. <śmiech> kiedy po prostu się rodzi na nowo, przeżywa Boga, poznaje Go coraz lepiej, doznaje różnych przeżyć, przemiany, karmi się mlekiem i jest nasycony, jest szczęśliwy, tak? My tutaj już, to już nie jest, no to co my tu robimy, to już jest taki, taki pokarm, no, z wyższej, nie, nie z wyższej półki, bo to nie jest wyższa półka, tylko no, już, no poważniejsze tematy to są, no niemniej jednak też, też potrzebne, nie, no. to, Z Bogiem. Z Bogiem. I to są właśnie tematy, które wymagają naprawdę pilnego, zbadania tych fragmentów wzięcia tak jak tutaj, listy hebrajczyków zawiera kilka takich surowych ostrzeżeń i ważne jest, żeby je złapać w kontekście no, tego, co tam się dzieje o czym w tym liście czytamy o tych zagrożeniach, o tych niebezpieczeństwach i każdy z tych fragmentów jest można powiedzieć bardzo surowy, bardzo stanowczy. Natomiast oponenci właśnie tego, co wydaje się być oczywistym sensem tych fragmentów, będą jednak doszukiwali się w tych fragmentach odbiorców, którzy doświadczywszy wielu rzeczy z Bogiem, nadal nie są w gronie tych wybranych Bożych, tych zbawionych, jak my to mówimy. I y, będą bronić no, właśnie tej, tej swojej, swojego zrozumienia, y, pokazując nam na, na możliwe jakieś inne interpretacje. No i dlatego mówię, potrzebujemy usiąść razem, usiąść razem przy tych fragmentach, je dobrze zbadać i zastanowić się, czy rzeczywiście one są dwuznaczne, trzyznaczne, czy są jednoznaczne. Tak? Czy możemy dojść do pewnego sensu tych fragmentów. Bez wątpliwości, uznając, że tutaj chodzi jednak o tych, którzy narodzili się na nowo, zrodzeni zostali z Boga, czy tylko mamy do czynienia z ludźmi, którzy, tak jak wielu, chodziło za Jezusem do jakiegoś czasu, wyznawiali wiarę w Niego, twierdzili, że są wierzący. Byli w gronie tych, którzy doświadczyli uzdrowienia, doświadczyli jakiejś mocy Ducha, działania Bożego. Więc tutaj to nie jest takie proste, żeby to znowu rozsądzić, tak? Ale róbmy to. Badajmy te fragmenty. Zgłębiajmy je i no, dochodźmy do prawdy. Co, dalej jeszcze radę? Z tymi dziejami, jak to polskie, czy może jeszcze w tym temacie coś tak, chcemy dodać. Temat to, to jest temat rzeka i. Tak, nie no, to jest dnia Wiecie co, bo ja to tak też troszeczkę jeszcze zauważyłem, że. No nie wiem może ja y, za bardzo tak, y, tak jakby. Nie wiem, jestem przekonany o, o pewnych rzeczach. Ale to jest taka troszeczkę jakby. Y, metoda, że jak nie powiesz konkretnego słowa, to tak jakby to się nie liczyło, albo daje tylko jakąś tam wskazówkę, natomiast nie ma takiej do końca prawdziwości. I to samo tutaj właśnie, to co, to co Adam czyta. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Czyli to jest słowo skierowane nie jest napisane, że to są ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, którzy byli świątynią Ducha Świętego i tak dalej, ale jednak jest napisane, że to są ci, którzy otrzymali poznanie prawdy. No. Otrzymali poznanie prawdy, czyli wiedzą prawdę, rozmyślnie grzeszymy, czyli wiedzą, że pewnych rzeczy nie można robić, a jednak robią. I pytanie, czy to są ludzie odrodzeni? Czy ludzie odrodzeni tak postępują? Tylko e, myślę, że... Bo od razu się pojawi takie, wiecie, pytanie. pytanie. Czy człowiek odrodzony z Ducha, pełen Ducha Świętego, rozmyślnie grzesz? On nie, on nie. tego okay. nie zrobi. Ale jak go szuka diabeł, to będzie to robił. Tylko Oto zobacz, że wymagania osobom niewierzącym nie są stawiane Zobacz, nie ma Pana... oczekiwań od człowieka niewierzącego, że będzie żył pobożnym życiem. Poczekaj, masz pata Jezusa, tego który mówi biada no, walcz w ogóle, chorozymię, no, Betsajde. do kogo On mówił? Do ludzi wierzących czy niewierzących? Mówi, między wami działy się takie cuda, czy oni, czy Chrystus im nie głosił Ewangelii, czy nie otrzymali poznania prawdy, no, powiedział im prawdę, wezwał ich do pokuty, a oni nie pokutowali. Dlatego mówi, w dzień sądu gorzej będzie wam niż domu i może". Więc tutaj mamy ludzi, którzy widzieli cuda, którym Chrystus głosił Ewangelię i którzy go odrzucili. Tak jak tutaj ci nie przychodzą na zgromadzenia, opuszczają wspólne zgromadzenia, nie, nie, nie, nie dbają o swoje duchowe życie. Usłyszeli prawdę, ale to nie znaczy, że, się, że stali zbawieni. Wielu ludzi usłyszało prawdę, doświadczyło cudów bożych w swoim życiu. Zostali uzdrowieni przez Boga. Zostali dotknięci przez Boga. Płakali, wyznawali swoje grzechy, Ale się okazało, że następnego dnia poszli i zrobili to samo. Ilu takich poznaliśmy, którzy wydawało się tak, tak, tak zareagowali na słowo, tak mocno zostali dotknięci. Jak Pan Jezus mówi, jak ta gleba, która z radością przyjęła słowo. Tak? Ta, ta, ta, ta, bez, bez, bez korzenia Czyta z tymi cierniami z radością przyjmują słowo ale co z tego przychodzi kozienia, doświadczenie dobra. przychodzi pokuszenie przychodzi miłość tego świata i to wszystko idzie precz i teraz pytanie czy oni byli zbawieni no. czy, to, czy my się chcemy, czy chcemy tam wczytywać zbawienie może byli, może nie byli, ja nie wiem po prostu tam to nie jest powiedziane dlatego mówię, jeżeli nie jest powiedziane to ja się boję powiedzieć czegoś, czego Biblia nie mówi bo Pismo mówi mi, żebym nie wychodził poza Słowo żebym trzymał się Słowa dlatego tak tutaj jest powiedziane otrzymali poznanie prawdy i to jest, tego musimy się trzymać są to ludzie, którzy zetknęli się z prawdą otrzymali, coś zrozumieli nawet bo przyjęli nawet w jakiejś mierze Pytanie, czy oni zostali zbawieni, tego tutaj nie jest moja, więc ja tego nie powiem. Ja nie wiem. Może tak, może nie. Nie wiem. Tu nie jest no, to ale powiedziane. Ale Galacjanie. Bo tak nie, no tak, tutaj Galacjanie możemy w Tu To chodzi o to, żebyśmy się przerzucali. Ale Galacjanie jest wyraźnie napisane, że oni otrzymali ducha. Oni byli ludźmi, którzy byli świątynią Ducha Świętego. Ja, Sławek, ja nie bronię tej pozycji, tak. zrozum. Ja tylko Dobra. przedstawiam tą drugą tak, pozycję, ja żebyśmy byli uczciwi Oni, w naszej rozmowie. Tak, tak nie ma tutaj Pawła, który tak. by przedstawił, więc ja Oni, też jakby znając jego poglądy i jemu podobnych, prezentuję te poglądy, tak. żeby tutaj być uczciwymi w naszej rozmowie, tak? Że to nie jest takie jednoznaczne. O to mi tylko chodzi. Więc teraz Mieli... musielibyśmy otworzyć galacjan i patrzeć. Ja na Jest chwilem. napisane, że otrzymaliście ducha przez słuchanie, nie przez uczynki. Jest tak napisane, czyli byli świątynią Ducha Świętego, byli ludźmi, co za tym idzie na pewno nowonarodzonymi, a co za tym idzie byli na pewno zbawionymi. No bo nie mogę tego już inaczej wytłumaczyć. Skoro mieli Ducha Świętego, no to musieli być zbawieni. I się okazało, że jednak odłączyli się od Chrystusa. I to nie dlatego, że faktycznie ktoś ich na siłę wyciągnął, bo nie ma takiej mocy, która by wyciągnęła człowieka wierzącego z ręki Boga. Ale człowiek, jeśli się da oszukać, to sam odejdzie. Dlatego jest napisane, że odłączyliście się, wy sami to zrobiliście. Bo przyszedł ktoś i wam naopowiadał głupot, Zwiastował wam innego Chrystusa, przedstawił się jako anioł światłości i wy żeście niestety to przyjęli i odłączyliście się, sami to zrobiliście przez swoją naiwność. No. Faktem jest, że tu jest napomnienie Jego i miejmy nadzieję, że oni się opamiętali i zawrócili, takie coś jak najbardziej dopuszczam, prawda? że człowiek się opamięta faktycznie, gdzie ja jestem, nie? I błaga Boga o wybaczenie i Bóg, ja wierzę, że to zrobi. Ale też nie możemy powiedzieć, że tak się stało, bo nigdzie nie jest napisane, że oni potem zawrócili z nim do Chrystusa. Czyli mówimy tutaj o niebezpieczeństwie, że można przez oszustwo, że można przez oszustwo być zwiedzonym po prostu. I utracić, utracić co za tym zbawieniem. No właśnie tutaj to wyrażenie musimy dodać. Ja tak. Pytanie, czy, czy to jest dobre wyrażenie Sławek, że stracili zbawienie. W no no jakim to, to, to, to, to sensie. Że... byli na drodze zbawienia, a teraz już nie są na drodze zbawienia, tylko są na drodze ku potępieniu. No, bo bo to jakby jeszcze, pobawienie. bo to słowo tak, a, bo tutaj bo musimy rozumieć.. To nie jest rzeczą, Tak, to, to nie żawe. jest coś, co my dostajemy i coś, co my gubimy, tracimy i tak dalej. Zbawienie to jest relacja w Chrystusie. W Chrystusie jest zbawienie. A Chrystus tak. jeśli się odłączyli od Chrystusa? No to właśnie. Tracimy, tracimy życie. Tracimy Krzycie, życie, które życie. jest w Chrystusie. Bo Chrystus jest tak. życiem jeśli ja się odłączam od Chrystusa, to odłączam się od życia. No tak. I w tym sensie od zbawienia. No tak. Jakby w takim sensie. Więc mówię tutaj pilnujmy tego naszego jednak biblijnego języka, bo patrzę tutaj na ten fragment do Galacjan akurat nie otworzyłem sobie trzeci rozdział. Któż was omamił, abyście... Trzeci rozdział, od pierwszego. Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Tutaj dosłownie no to jest UBG. tak tutaj tłumaczę.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 moje pierwsze odczucie jest, no mówi do ludzi, którzy uwierzyli. Mówi do ludzi, którzy przyjęli. I teraz pytanie, czy te słowa są skierowane do tych wszystkich w tym zborze w Galacji, którzy rzeczywiście uwierzyli i poszli za Chrystusem, czy Paweł mówi do Galacjan, do, do zborów Galacjan, w których niektórzy dalej trzymają się Chrystusa. Nie, nie, nie zrobili tego błędu. Niektórzy zaczynają tak, ale ci dryfować i odchodzić, no że dostali ducha Świętego. No tak, tak z tego fragmentu by wynikało. Ja też tak to rozumiem. Natomiast wiem, że ci oponenci powiedzą, on tutaj mówi do całego zboru i mówi do tych, którzy z tego zboru jakby są właśnie tymi, którzy skłaniają się do, do prawa teraz, chcą się obrzezywać chcą teraz przestrzegać prawa i tak dalej, i w tym pokładają swoją wność. I teraz pytanie, czy oni byli zbawieni i teraz stracili zbawienie? Czy po prostu byli w zboże, w którym Paweł głosił Chrystusa ukrzyżowanego, najpierw uwierzyli w tego Chrystusa ukrzyżowanego, a później dali się zwieść tym, tym, którzy przyszli po Pawle tak? i teraz wierzą w coś innego. No i teraz... Ja, tylko, ja, ja no. tylko rozważam. To nie jest to, że ja się tutaj wypowiadam, wiecie, stanowczo. Rozważam sytuację Kościoła, w którym widzę ludzi, którzy przychodzą, słuchają, zgadzają się, a potem idą do branhamowców, idą do jakichś innych odlotowców, idą za z wodzicielami. I teraz myślę sobie, w jakim sensie oni byli zbawieni. W jakim sensie byli zbawieni? Byli całkowicie zbawieni. Doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie. Ale żeby być zbawionym w absolutnym sensie, trzeba przyjąć to zbawienie i trzeba w nim wytrwać. A no właśnie. I Więc, trzeba wytrwać. I trzeba wytrwać, do końca w Chrystusie. Jeżeli ktoś nie wytrwa, to pytanie, czy my w ogóle o nim możemy mówić jako o zbawionym? Czy tylko o tym, który doświadczył czegoś z Chrystusa? Przeżył coś z Chrystusem. Więc tutaj to jest kwestia semantyki. Ktoś powie, no nie, no, był zbawiony, był ja, w Chrystusie. Wiesz to, jest co, bo ty mówisz tak, że otrzymał zbawienie i nie, wytrzał nie. zbawienie. Nie, Ja powiedziałem, przyszedł do Chrystusa, no. trwał w Chrystusie, w jakiej mierze, to, to, to pokazało, że jednak skoro poszedł za takim zwodzicielem, to jego trwanie w Chrystusie było połowiczne. Było jednak jakieś takie, no gdyby Gdyby faktycznie był zanurzony w Chrystusie, kochał Chrystusa, poszedłby za głosem złego, kiedy Chrystus mówi, moje owce nie, nie pójdą za głosem złego. Moje owce słuchają mojego głosu i idą za mną. Więc z jednej strony zmagam się z tym. Ja tylko mówię o zmaganiu. Nie mówię o tym, że, że zaprzeczam temu, czy tam temu. Mówię o tym zmaganiu, które jest co do... Gdzie byli ci ludzie? Czy Biblia gdziekolwiek mówi, że oni byli zbawieni? Ja nie widzę takich stwierdzeń właśnie w odniesieniu do takich ludzi. Widzę stwierdzenia, że oni czegoś doświadczyli, byli uczestnikami łaski, mm -hmm. nawet jak zgodzę się, uczestnikami ducha. Tak. Co też może oznaczać różne rzeczy. Niekoniecznie, że byli napełnieni Duchem Świętym. Po prostu Duch Święty mógł w nich działać, mógł do nich przemawiać, mógł im coś objawiać mógł w jakiś sposób ich pociągać no, do Chrystusa. Ja teraz... To też można zadawać udziałem ducha. Apostoł Paweł wiadomo zakładał ten zbór. I on tam był jakiś czas i teraz moje pytanie jest, jak znamy apostoła Paweł na podstawie innych wersetów, innych w ogóle listów, czy apostoł Paweł zostawiłby taki zbór, kiedyby nie był pewien, że oni są utwierdzeni w Chrystusie, zbawieni, jak to się mówi, jak u persów i medów, zapieczętowani. Ja, jak znam apostoła Pawła i jego historię, to takiego zboru nie zostawił. Zostawił go dopiero wtedy, jak wiedział, że oni na pewno doznali wszystkiego, co trzeba doznać. Tak, takiego apostoła Pawła znał. On ich zostawił w, dobrym, w dobrej e... kondycji. kondycji. W dobrej dobrym kondycji. On im głosił Chrystusa Ukrzyżowanego, oni to przyjęli, on ich utwierdzał przez ileś tam miesięcy, powiedzmy dwa albo trzy lata, Pozostawił starszych zboru, których wyznaczył i oni byli zborem Bożym, który otrzymał Ducha Świętego. Mhm. Potem przyszli inni, jak oni odeszli apostołowie, to przyszli inni mądrzy aniołowie, którzy przyszli z nieba i zaczęli im po prostu mieszać w głowach. Mhm. Oni przyszli z nieba, bo tak się żartuje. No nie, nie, no wiadomo, że oni, myślić... oni, oni mówili, że ja, przyszli ja, ja, z nieba, ja, że Pan tak im to objawił. Tak po prostu ich oszukali. I przez oszustwo oni się odłączyli od Chrystusa. no Nie wiem, co tutaj jeszcze można innego wymyślić. No. A jak się odłączyli od Chrystusa, no to nie mieli już życia. Owszem, apostoł Paweł wrócił, bo dowiedział się o tej sytuacji, żeby to naprawić. Od nowa, tak jakby im zaczął mówić tą prawdziwą Ewangelię i miejmy nadzieję, że oni się tak jakby ocknęli od nowa tak jakby zaczęli myśleć po Bożemu i weszli na tą drogę chociaż tego akurat nie mamy czy tak było nie wiem nie no, nie, nie więc niektórzy, pokaże, niektórzy, tak? modli, niektórzy niektórzy, nie, nie, niektórzy nie. mogli tu chodzi bardziej wiecie o zagrożenie żebyśmy my nie byli po prostu tacy pewni siebie zawsze istnieje zagrożenie że że my możemy po prostu dać się oszukać przecież jest napisane że diabeł chodzi w koło jak lew ryczący. Myślicie, że diabeł jakby wiedział, że nie da kościoła się zwieść, to on by chodził? Ja jakbym był diabłem. Nie, nie jest. Ale jakbym był diabłem, jak wiem, że tutaj nic nie ugram, to sobie dał spokój. Po co ja bym tam chodzić w koło wierzących? Ja wiem, że i tak i nic nie zrobię. Widocznie chodzi. Po coż chodzi? A, żeby pochłonąć. Jest wyraźnie no napisane. Właśnie. Ja, właśnie. I chodzi w koło wierzących. Przecież chodzi... Swoich zwodzi, no bo ja nie będę sztyletował człowieka, który jest nieżywy, już Mariusz z niebuszczykiem. Wybranych, Wybranych będzie chciał zwieść. Hmm. Po co by tak chodzi? No nie wiem co co Teraz Czas traci. Część ono będzie na <głos> dużo czasu, to Tak. <głos> <głos> No kolejne zastanawiające, prawda? No, chciała tego nazbierać, tych punktów jest naprawdę bardzo dużo. A już to, co jest w Hebrajczyków napisane, że o ileś sroszczej kary, czyli tam już chodzi o życia wiecznego, to jest wyraźnie napisane, że zdeptali po... To Póki Sławek nie zebrał się do końca, listy do zborów w objawieniu Jana też są wymowne, Napisała tak. to była na Siostra. Tak jest napisane, że masz że żyjesz, jesteś martwy. Człowiek wierzący, no jak, jak to może, żeby był martwy? No możliwe jest, żebym martwy. Więc tutaj wracam ponownie do swojej pierwotnej wypowiedzi. Jeśli trzymamy się ściśle tych biblijnych stwierdzeń i staramy się te biblijne stwierdzenia Zgłębiać. Jesteśmy na bezpiecznej drodze. Jeśli zaczynamy zbierając jakąś liczbę biblijnych stwierdzeń budować koncepcje wychodzące poza to, co Pismo mówi, automatycznie narażamy się na błędy i będziemy prowadzili dyskusję z tymi wszystkimi, którzy nazbierają sobie te inne wiersze. Więc tutaj wyzwaniem dla nas jest połączyć jedno i drugie. Połączyć tak. obie te wypowiedzi Pisma, które pozornie wydają się być sprzeczne, ale nie są sprzeczne, bo nie ma sprzeczności w Bożym Słowie. One są uzupełniające się. Pokazują nam różne aspekty tej samej prawdy. I musimy jedno i drugie wziąć pod uwagę. Musimy wziąć pod uwagę te wszystkie, które mówią o dziele Boga, i bezpieczeństwie, jakie mamy w Chrystusie i jednocześnie wziąć pod uwagę te wszystkie, które mówią o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i no przykładach. No tragicznych przykładach ludzi, którzy stali się ofiarami tych niebezpieczeń. I tutaj jest dla nas największe wyzwanie. Połączyć to w całość, żebyśmy nie popadli w jedną czy w drugą stronę, ale szukali tej pełni słowa w tych wszystkich fragmentach, które wierzę, że są możliwe do pogodzenia, ale niewielu się to udaje. Takie jest moje doświadczenie, póki co. Że niewielu udaje się znaleźć tą równowagę. I teraz, w związku z tym, ja wrócę do tego, czego zacząłem, że zobaczcie, tym bardziej, że Paweł mówi, ja się też tak bym powiedział, są bracia wydają się bogobojni po jednej i po drugiej stronie i teraz jak to zrobić, żeby się miłować, żeby nie, nie zaniedbać tej, tej ważnej, ważnego zadania, które mamy, że mamy się wzajemnie miłować, tak? I szanować i traktować jako wyższych od siebie, jednocześnie szukając właśnie dochodzenia tego. Tak? No, to to jest właśnie najlepsza szkoła, żeby w odmienności naszych poglądów z miłością rozmawiać ze sobą, wsłuchiwać się w argumentację, próbować zrozumieć myślenie brata i ewentualnie z Bożą pomocą jeden drugiemu pomóc w lepszym poznaniu. Boże. No bo nie zakładamy, że ktokolwiek ma złe intencje. Tak? Każdy no. chce dobrze. Oczywiście każdy może mieć różny temperament. Prawda? <śmiech> tak. No, jeden tak, będzie tak. taki bardziej ułożony. Może to wynikać z jego jakiegoś charakteru, z genów albo z wykonywania kiedyś pracy. Zupełnie inaczej będzie <śmiech> ktoś reagował i funkcjonował, kto, kto no nie wiem, no, pracuje jako kontroler lotu na wieży lotniczej, gdzie musi być cały czas skupiony i szybkie myślenie, a inaczej będzie ktoś, kto pracuje w bibliotece. No, także to też trzeba uwzględnić, ale ten, kto jest bardziej taki, ja bym powiedział, no, jakby, no nie charyzmatyczny, nie, jak to kreślić, no taki bardziej, taki, no, no nie powiecie, ale taki... – Dynamiczny. – Dynamiczny, to, to, to wcale nie znaczy, że on nie ma racji. To wcale, że on nie ma miłości. Bo na przykład nie, nie życie sobie, żeby diabeł tutaj zamiatał na tym podwórku. Albo żeby spotkało na przykład ludzi wierzących w to, co spotkało te pięć panie, mm. które były po prostu głupie, nie wierzyły. Mm. Zawsze odkładały, odkładały, odkładały. I stało się to, co się stało. Potem chciało to nadrobić, ale się nie dało. Bóg się nie dać siebie naśmiewać. Bóg nie lubi byle jakości. I co do tego, myślę, że się wszyscy zgadzamy i mówię jedni i drudzy, jeżeli posłuchamy tych zdrowych, ja nie mówię o tych na, na krańcach, tak? bo po jednej i drugiej stronie mamy jakieś ultra, którzy popadają po prostu w niebiblijne rzeczy, ale mówię o tych, którzy są w tym, na tych, o tych zdrowych stronach tych baryka, w takim sensie, że jedni i drudzy trzymają się jednak całego Słowa, to u jednych i u drugich nie znajdziesz takiego myślenia, że teraz nieważne jak żyję, nieważne jak postępuję, nieważne czy, czy wzrastam w Panu, czy trzymam się Pana. Jedni i drudzy mają bojaźń przed, przed zrobieniem czegoś, co by obrażało Boga, co by sprzeciwiało się Bogu, co by było odzwierciedleniem jakiejś nieprawości w sercu. Kwestia jest teraz, jak to tłumaczą. Tu jest różnica, przynajmniej na tej pory, na ile ja jestem w stanie to badać i mieć kontakt z jednymi drugimi, czytać jednych i drugich i gdzieś tam rozmawiać z jednymi i drugimi, to widzę, że tu jest kwestia akcentów bardzo często. Akcentów, gdzie kładziemy akcentów. I to oczywiście prowadzi do jakichś tam głębszych, teologicznych wniosków. Więc ważne jest, żebyśmy te rzeczy zgłębiali, żebyśmy je wspólnie rozważali, jednocześnie okazując sobie należny szacunek. Starając się zrozumieć i ewentualnie dyskutować z tym, co ktoś prezentuje, jeżeli się z tym nie zgadzamy, jeżeli widzimy to inaczej. Bo wierzymy, że jest to ważne. Tak? Wierzymy, że jednak poznanie Biblii we właściwy sposób, no jest czymś, do czego jesteśmy powołani, do czego Duch Święty został nam udzielony i czego Bóg od nas oczekuje, bo to będzie owocowało w naszych uczynkach, w naszym postępowaniu. To jak rozumiemy Boże Słowo, bezpośrednio wpływa na to, jak żyjemy, jak postępujemy, więc chcemy, żeby to nasze rozumienie było poprawne, ale też musimy się wystrzegać takiego, mówię, myślenia, że no, my wiemy najlepiej i że my już poznaliśmy, jak należało poznać. Co nie oznacza, że nie trzymamy się mocno tego, co wierzymy, że poznaliśmy i wierzymy, że wynika z Bożego Słowa. Ale wiem, że cały czas ja nie chcę być poddany weryfikacji i jestem gotów dyskutować z różnymi ludźmi i słuchać ich argumentacji i rozważać ich argumentacji. Albo się utwierdzę jeszcze mocniej w swoich przekonaniach albo zmodyfikuję moje przekonania. Na przestrzeni tamtych swoich 40 prawie lat wiary wiem, że pewne poglądy zmieniłem tak, na przestrzeni tych lat. Miałem jakieś tam poglądy dotyczące ważnych kwestii, ale jednak na przestrzeni lat gdzieś te poglądy się zmieniały, gdzieś tam dojrzewały I, i, i chciałbym dalej być w takim miejscu, w którym nie mówię, że już wiem jak należało poznać, tylko chcę dalej poznawać, chcę dalej się upewniać, chcę dalej sprawdzać te rzeczy. <śmiech> coś jeszcze, coś chcę dodać na koniec. Mamy jeszcze 10 minut, możemy się pomodlić, możemy jeszcze, nie ma sensu już zaczynać teraz kolejnego tematu. Nie wiem, czy to coś pomogło siostrzyczko. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby ten dialog był, żeby była rozmowa tych dwóch, tak jak mówisz, że są te dwie strony, prawda, które są tam na jednym końcu. Tak, na drugim, bo do... na gorszach schowa jedność, a, brak ma takie zmiany. No, dobrze. I to... naj, najlepiej mówię na konkretnych fragmentach, tak tutaj. Sławek przytacza konkretne fragmenty, jeśli Paweł ma inne zrozumienie, niech się odniesie do tych fragmentów, niech powie, jakie rozumie. I teraz wspólnie rozważmy jedną i drugą stronę. Rozważmy, ku czemu bardziej się skłaniamy, tak, albo wysłuchawszy może troszeczkę jakby, no, nie to, że zmienimy od razu, ale czasami okej, okay, no, to, to jest możliwe, tak, co mówisz. to weźmy ten fragment, jeszcze zobaczmy w tym fragmencie, weźmy kolejny fragment, weźmy kolejny fragment, tak. Ale właśnie, żeby to rozważyć, bo wtedy skorzystamy z tego, dlatego że rozważamy Boże Słowo. Natomiast mówię, jak zaczynamy rozmawiać o koncepcjach w oderwaniu od Bożego Słowa. Możemy płynąć i naprawdę możemy masę czasu spędzić w ogóle nie zaglądając do słowa, tylko mówiąc o tym, co my myślimy. To uważam i nie jest zbyt pożyteczne. Dużo lepsze jest konkretne zajmowanie się konkretnymi fragmentami. Bo wtedy jest szansa, że czegoś się nauczymy, coś rozważymy, gdzieś tam pójdziemy troszeczkę dalej w naszym rozumieniu tych rzeczy ważne, że z tych samych fragmentów wyciągamy często odmienne wnioski i tak było przez wieki. Tak. To nie jest to, że my dzisiaj, no, gdzieś widać za przestrzeni wieków, że ci teologowie też mieli z tym z tym gdzieś się zmagali, tak? Słowa roku. są wieloznaczne, nie są jednoznaczne. Wiele słów w języku greckim ma 10 znaczeń. Więcej nieraz. Więc to jest wyzwanie dla tłumaczy i dla tych, którzy studiują to Słowo. I teraz możemy sobie wybrać to znaczenie, które było w naszej pierwszej Biblii, którą dostaliśmy. Tak? Ktoś czytał Biblię Gdańską, i tylko to co w Biblii Gdańskiej, a reszta nieważne dla niego. Ktoś czytał Brytyjkę, to co w Brytyjce, ale tak nie możemy robić. No to są tylko tłumaczenia, które są dzięki Bogu w naszym języku, możemy je czytać, ale są niedoskonałe. Nie zawierają całej pełni znaczeń słów, które są w oryginale, więc w pewnych przypadkach musimy sięgnąć do oryginału i spróbować zrozumieć, że tutaj jest możliwość w tą stronę, w tą stronę i, i teraz to, że nam się to nie podoba, to, że to burzy naszą teorię, no, nie jest powodem, żebyśmy obstawali teraz przy tym, co przyjęliśmy. Musimy to wziąć pod uwagę, tak? Nie po to, żeby teraz niczego nie być pewnymi, ale żeby właśnie budować to nasze zrozumienie i wiarę no, na uczciwym rozważaniu Słowa. I to jest, no tak jak to mówimy, to już nie jest mleko. To już jest ten dalszy etap, w którym to wymaga od nas zaangażowania, modlitwy i wsłuchiwania się w głosy tych, którzy no, podważają, powiedzmy nasze dotychczasowe zrozumienie i chcemy upewnić się, czy dobrze stoimy, czy przypadkiem może gdzieś tam w jakichś kwestiach za daleko się zapędziliśmy, albo faktycznie no, tak naprawdę sami nie wiemy dlaczego tak myślimy, po prostu tak przyjęliśmy, tak nam przekazali, tak, tak uznaliśmy, że tak jest i nigdy tego nie kwestionowaliśmy. Jest wiele takich rzeczy, z którymi ja wiem, na przestrzeni lat się zderzyłem, które po prostu przyjąłem, bo tak, w takim zborze byłem, tak funkcjonowało tam, tak to działało i nie kwestionowałem tego, do momentu, gdy nie zatknąłem się z innymi, którzy zaczęli to kwestionować. I wtedy zacząłem sprawdzać, tak? czy rzeczywiście to tak jest, nie? że musi być pastor, że musi być prezbiter okręgowy, że musi być jakieś tam ciało naczelne. Tak wierzyłem, że tak musi być, że każdy kościół tak funkcjonuje. Ale kiedy zacząłem to badać, widzę, że w Biblii czegoś takiego nie ma. Więc dlaczego mam teraz tkwić w czymś, w co wierzyłem przez tyle lat, czego to mnie to nauczono? czy jakieś tam. Jest wiele tak, różnych tego rzeczy. typu rzeczy. Więc mówię, badajmy. Badajmy, hmm. sprawdzajmy i tego, co dobre, się trzymajmy. Ale nie lekceważmy brata czy siostry, dlatego, że mówi coś, co na pierwszy rzut oka czy ucha nam się wydaje być czymś, co. No, jest, jest bez sensu. Weźmy do słowa, do słowa. Przecież też właśnie spytać się po prostu. Jak ma się to pytać się tych, którzy są dłużej wierzącymi, czy, czy mają, no, nie wiem, większą wiedzę. A Ale też. Nie można no, Właśnie jesteś na jakiś nie, nie, nie tego, no nie wiem, pastora posłuchać, <gry> który ma jakieś tam nie wiadomo jakieś koncepcje. Teraz na no, tubie przecież dowodzą do, do koloru. Może naprawdę... Głupia się. No tak. Przepraszam. <grafy> Więc y, ufamy, że jeśli jesteśmy zrodzeni z Boga, otrzymaliśmy Ducha Świętego. I każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby badać to, co słyszymy. Od kogo by to nie było? Od niewiadomo, jak długo wierzących ludzi. Wim, nie, ma nie ma niepodważalnych autorytetów. To są tylko ludzie szczerze wielu z nich, pobożnych, ale tylko ludzie, którzy w jakiejś kwestii mogą się mylić. Każdy z nas się może mylić w jakiejś kwestii. I dlatego ostatecznie to jest odpowiedzialność każdego z nas, by badać Słowo, by modlić się i iść za głosem naszego Pana, który do nas przez swojego Ducha przemawia. I to, że jeden... Mówię, idzie trochę inaczej niż my. Może to jest, to jest jakiś okres w naszym życiu. Ufamy, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to On o nas dba. On przede wszystkim. To jest Jego Kościół. To On jest on, Więc to w Nim pokładamy ufność. Nie w człowieku. Człowiek, Bóg się może posłużyć człowiekiem. Może nam coś powiedzieć nas przez człowieka. Ale my musimy mieć potwierdzenie w naszych sercach. Od ducha. I czasami to trwa. Czasami jest tak, że ktoś coś powie, wow, to takie super, tak to brzmi. No tak, dobrze, ja. Ale potem przychodzi refleksja. Potem przychodzi jakieś rozmyślanie, jednak nie do końca. Więc tutaj, też, jakby to jest jakiś proces. To jest dynamiczne. To nie jest coś, co raz na zawsze przyjęliśmy, ciach, nic się tutaj nie rusza. No widzimy, że, że jest to coś, co ciągle rozwija się. W nas. Chociaż są tak. rzeczy, które musimy być ugruntowani i tam nie ma co odpuszczać. To tak. no, są fundamentalne wiary, rzeczy, tak. że jesteśmy grzeszni, że z jest tylko w Chrystusie i wiele, tak. wiele innych, żeby tak. Tak, tak jednak tą naszą wiarę i doktrynę jakoś jednak tak no stawiać, jak to się mówi, w szeregu, prawda? Tak jest. Nie żeby, żeby to takie jak my będziemy kończyć żywot, będziemy walczyć 50 lat na tym świecie w Chrystusie i do końca. Nie będziemy wiedzieli jakichś podstawowych rzeczy, no to tak. To nie no to wiadomo, nie, nie. mówimy tutaj no, o. Tym, to że, to że mówimy nie, o tych, co tam nie, tak. co jest się do chyba z napisane, że powinniście być nauczycielami, a wy Pan, cały, czas cały czas mleko ciągniecie. Ja. Także mm, no y, tak, no tylko no.. no. Będzie, będzie, będą odpowiadać nauczyciele, którzy źle zwiastowali, mhm. ale będą też odpowiadać nauczyciele, którzy wymigują się od, od, od nauczania. Prawda? Mhm. Są oni jak te psy, które leżą i uliżą łapy i nic więcej. Mhm. Też jest tak napisane. Jednak muszą stać na, na, na straży Słowa Bożego. Mhm. Taki po prostu dostali od Boga rozkaz. Widocznie mają ku temu wszelkie możliwości. Mhm. Jeśli nie są leniwi, to, to będzie działało. Także no, różna jest odpowiedzialność i nauczyciele muszą szczególnie być jakoś tutaj tacy ogarnięci nazwijmy. Amen. Amen. Ja. To co, pomagamy? Mhm. Panie, dzięki Ci za Twoje Słowo. Dzięki Ci za Twego Ducha. Dzięki Ci za Kościół, braci, siostry. Dzięki Ci, że możemy uczyć się Twoich dróg, zgłębiać Twoje prawdy. Dzięki Ci za Twoje pouczenie, za Twoje objawienie. Modlimy się, by każdy z nas nie zaniedbywał codziennego kontaktu z Tobą w Twoim Słowie, w modlitwie. Pobudzaj nas, zachęcaj nas, prowadź nas, abyśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, wzrastali w poznaniu Twojego Słowa, abyśmy umieli dać odpór temu wszystkiemu, co sprzeciwia się zdrowej nauce, abyśmy też umieli dostrzec błędy w rozumowaniu Błędy w interpretacji, żebyśmy nie byli jak dzieci, naiwni w naszym poznaniu. Żebyśmy nie byli jak ludzie miotani, lada wiatrem nauki, nieugruntowani w Twojej prawdzie. Daj, Panie, żeby Twe Słowo mieszkało w nas obficie i żeby ta prawda o Chrystusie i życiu w Chrystusie była mocno ugruntowana w naszych sercach. Jednocześnie, abyśmy nie wzbijali się w pychę, abyśmy nie byli ludźmi, którzy sądzą, że wszystko wiedzą wiedzą najlepiej, ale żebyśmy umieli z pokorą słuchać, rozmawiać, dyskutować, przekonywać się wzajemnie, pouczać się wzajemnie, korygować się. Daj nam, Panie, tę zdolność i łaskę, szczególnie tym z nas, którzy są odpowiedzialni za nauczanie, abyśmy czynili to w odpowiedzialny, należyty sposób, dobrze wykładając Słowo Prawdy. Prosimy o Twoje, Twoją pomoc, Twoje wsparcie, Twoje prowadzenie w tym dziele. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszego życia, z naszego praktykowania Twojego Słowa. Zachowaj nas od dyskutowania nad Twoim Słowem, bez wykonywania Twojego Słowa. Daj, Panie, żeby to wszystko, co rozumiemy i to wszystko, co przyjęliśmy za prawdę, wyrażało się w naszym posłusznym Tobie życiu, wchodzeniu w prawdzie. Bądź uwielbiony. Amen. Amen.